Cześć, audycja Kadr Ciwoko. Dzisiaj odcinek 21. Nagrywamy wyjątkowo w słonecznej Italii na wyjeździe. Razem ze mną Krzysztof Tymczyński, Jak stały zbietrza? gość. I wyjątkowo dzisiaj gościmy Bartka Kosakowskiego, znanego ze swojej działalności Shinigami Customs. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i oczywiście. Krzysztof no i ja, Andrzej, Andrzej Nowak. Dokładnie tak. Od czego zaczniemy tym razem? Może zacznijmy od wieści, du -du -du -du -du. wieści oczywiście wieści z polskiego podwórka, komiksowo no, nazwijmy to komikonowego, ponieważ pojawiły się ponownie nowe newsy dotyczące nadchodzących lub też już nienadchodzących wydarzeń. I zacznijmy może od Kieleckiego, łamane przez warszawskiego komikonu, który ostatecznie zdechł. Miało to być we, w Kielcach w listopadzie, we Kielcach. we Kielcach w listopadzie tak jest, już w poprzednim odcinku informowaliśmy o tym, że impreza w Kielcach się nie odbędzie, jest nadzieja na to, że będzie w Warszawie. Dziś już wiemy, że w Warszawie również w tym roku nic się nie odbędzie. Dlaczegoż to? No ze względu na to, że organizatorzy dowiedzieli się, przekonali się właściwie, że te ten miesiąc czasu na organizację czegokolwiek, to jest dużo za mało czasu. Na portalu Dzika Banda pojawił się tekst autorstwa Roberta Ziemlińskiego, który wyjaśnił, dość, dość bogato wyjaśnił, dlaczego impreza w tym roku nie wypadła. Ona jest teoretycznie zaplanowana na przyszły rok. Ale już w Warszawie, czy... A właśnie dokładnie tak, nie wiem, ale, wynikało, ale tak, że... tak, z tekstu wynikało, że to już będzie Warszawa i ten tekst jest taki... No jest szczery, na pewno to trzeba uczciwie po powiedzieć, że tekst jest szczery i wynika z niego tyle, że no organizatorzy trochę się rzucili z motyką na słońce, przynajmniej ja tak uważam, ponieważ z tegoż tekstu wynika, że żadne umowy nie były podpisywane, wszystko się działo tak, na tak zwaną gębę, trochę kontrowersyjnych momentów się tam pojawia w tym tekście, na przykład fragment o Polsce B. Czytaliście, jak rozumiem, ten tekst. i Tak, czytaliśmy. No, no, tutaj czytaliśmy. Przy, przypomnę um, słuchaczom. Cytuję, myśleliśmy, idźmy w Polskę B, ucieknijmy od centrum, zróbmy event tam, gdzie miasto przyjmie nas z radością, bo nic nie ma. I padło na Kielce. I to jest takie, hmm, no nie, nie, nie wiem, nie, nie chcę tutaj powiedzieć. Jakbym mieszkał w Kielcach, myślę, że poczułbym się mocno urażony słysząc takie słowa. No tak, tak, ja właśnie też się zgadzam z tym, co mówisz, bo to tak, to zdanie brzmi, oprócz tego, że brzmi po prostu fatalnie, to też trochę jakby... Nie nie znał, nie znał autor Kielc. Bo co prawda to nie jest jakaś wielka metropolia, w której dużo się dzieje, no ale to jest jednak stolica regionu. Po pierwsze mają te targi kieleckie, w których dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje. Majonez się tam robi. O, Majonez kielecki się tam robi, więc to Na jest... Na tej hali? No może... Nie, nie, może nie. Przyjść. A, osobno. No, Oni nie. mają mega fajny budynek, tak, bo wyglądają jak... zielono-biały, no, no, czy tam żółty budynek. Żółty i zielony dach tak. wygląda jak słoik majonezu kieleckiego. Tak, tak, genialnie. No powiem tak, że jak się jedzie obwodnicą Kielc, to, e, ten budynek, e, gdzie się produkuje majonez widać i halę targową też widać, więc prawdopodobnie nie jest to aż tak daleko od siebie, no ale wracając do samych targów w Kielce, no to e, tam się dzieje dużo rzeczy, tam się często coś dzieje. Nawet niedawno widziałem e, bodajże jakieś targi rowerowe, które były oplakatowane, plakaty wisiały w Katowicach, więc e, mają rozmach m, od czasu do czasu. I, I traktowanie tego jako takiej Polski B no, no troszeczkę. No. Znaczy no wiadomo, Warszawa to nie jest Dani Poznań, ale te, też bez przesady, żeby a skreślać wszystko, co nie jest w Warszawie w Poz albo w Poznaniu organizowane. Mhm. Tak właśnie tutaj też pojawił się komentarz pod tym tekstem. To nie jest... Cenzuralne? Tak, cenzuralne. Okay. To, to nie jest komentarz Roberta Ziemlińskiego, ale ktoś mądry postanowił napisać, cytuję, poza kilkoma największymi miastami typu Warszawa, Poznań, Katowice, może jeszcze Kraków, Gdański, Łódź, cywilizacja w Polsce nie istnieje. Te kielce to był tragiczny w skutkach Higgs z waszej strony. I... No nie, nie wiem, co tu więcej komentować. Cieszę się, że mieszkam w miejscu, gdzie jest cywilizacja. Ty Andrzeju, już nie, ty już jesteś... Nie, jestem, jestem poza cywilizacją. Ty jesteś Polską Z. Ale, Ale... uważam, że yy, i tak... Konwent komiksowy w Murzynowie Leśnym to jest najlepsze tak. co może spotkać wszystkich fanów komiksów w tym kraju. czekamy. No tak jeszcze słucham komentarza do e, Kielce łamane przez Warszawa e, No Podobno ma się to odbyć w przyszłym roku ale aczkolwiek uważam że no, jeśli będą się za to brały te same osoby to mogą mieć pewien problem bo PR-owo już, już mocno oberwali. E, po tym tekście wydaje mi się jeszcze bardziej więc e, no, no nie skreślajmy może tej imprezy całkowicie, zobaczymy, ale też y, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe, czy będą komiksowi goście. Tak, tak, ale właśnie przede wszystkim też y, y, może nie ufajmy aż tak do końca, może nie, nie kupujmy biletów dwa miesiące <śm> przed imprezą, bo później mo może być problem. Mm, tak, na pewno będziemy się temu przyglądać. Y, będziemy się też przyglądać na pewno temu drugiemu komikonowi, on się bodajże nazywa Comic-Con Polska i on przynajmniej się odbędzie. Już ma nawet pierwszych gości. Ym, I to jest Robert Edlund, którego znamy na pewno z. E, gdzie on to grał? Koszmar Frediego Krugera. To, legendarna rola. Pierwszego Frediego Krugera, wiadomo, nie uznajemy. Tego nowego? którego tak. nie było. Był jakiś tak. inny w ogóle? Nie wiem o co wam chodzi. No więc <śmiech> Robert Edlund i e, Maul Cosplay, czyli z tego co się dowiedziałem, bardzo, bardzo znany cosplayer kosplayowiec człowiek. Chyba który, cosplayer jest dobrym. Człowiek, określenie. który uprawia cosplay. Y Brzmi jak rola po prostu. Wychodziło o 5 rano z motyką w i sadził kostiumy w na polu. W przebraniu pola. maula. Tak, no, z tego, co... To jest Polak, czy to jakiś jest... To zagraniczny. To jest zagraniczny. Okay, o, oboje, czyli dalekoma. Oboje to są zagraniczni goście. No ale z tego, co już zdążyłem przeczytać po komentarzach, opiniach, no to no, Robert Edlund, wiadomo, to jest... To jest Dość wysoka półka. Pewnie nie ma co robić tak naprawdę w domu teraz. A, możliwe, możliwe, że tak jest. z Co no, już zrobił? Z tego co, no. wiemy, z tego co wiemy w Comic Con Polska najprawdopodobniej będą płatne zdjęcia i autografy. Ale o czyli tym... jak na zachodzie, czyli Ta, też nie ma się co dziwić? No, ty, ty masz takie podejście, mnóstwo osób prawdopodobnie będzie miało standardowy polski buldopy i no to co jest bardzo widoczne jak dotąd no wciąż nie ma wieści o tym żeby w komikonie było coś komiksowego Organizatorzy się zarzekają, że będzie, ale czekamy na, czekamy na konkrety. Na razie wśród wymienionych gości nie ma nic komiksowego, ale to tylko dwie osoby też, więc może... No i też mamy większy zapas czasu, nie? Tak, Dopiero tak, w czerwcu się do... odbywa impreza. Tak, czerwiec przyszłego roku. No, dla mnie już samo to, że history, historia kończy się happy endem, że to nie będzie komikon, który prawdopodobnie to nie będzie komikon odwołany na miesiąc przed, więc, więc czekamy na kolejnych gości, no, może to będzie fajna impreza, planuję być, mam zamiar być. Nie wiem jak wy. A się to, jest, to jest ten kon, który jakiś czas temu ogłosił ceny biletów? Tam 100 ile złotych? Czy to jest ten kielecki? Nie, nie, ten kielecki miał za 100. Aha. Ci w Warszawie mają za chyba 60 tak. złotych. Dwudniowy, dwudniowa impreza, sobota, niedziela. I stąd wszystko płatne. Mhm. I 60 złotych bilet weekendowy. Oczywiście jak tam dla, dla dzieci są jakieś zniżki. Cenowo wygląda to całkiem nieźle. Aczkolwiek tutaj też Pojawiają się takie głosy, że jeżeli znaczy to są te same osoby Które organizowały Eventy w Amsterdamie na przykład czy w Berlinie I w Berlinie Comic Con Który zresztą całkiem niedawno był Był taki Rozczarowujący powiedziałbym Ze względu na to, że bardzo mała impreza Mniejsza niż, niż można Było się spodziewać Goście praktycznie ci sami Którzy już zostali zapowiedzeni W Warszawie no, no, ale tak jak mówię, no, nie, nie skreślajmy tego, dajmy szansę organizatorom się wykazać. Z pewnością będziemy śledzić kolejne newsy i ogłoszone nazwiska. Ja czekam, ja mam zamiar być. W końcu to to będzie ten pierwszy polski komikon, więc to, to będzie impreza, na której warto być, chociażby z powodu takiego, powiedzmy, historycznego wydarzenia, jakim to będzie. Mm. Jasne. <laughs> ok, dziękuję, dziękuję, że się zgadzacie. O, to może teraz przejdźmy do newsów e, filmowo-filmowych z Marvela i DC. E, mianowicie najpierw te bardziej mam nadzieję fajne newsy. Mianowicie pojawił się ostatnio trailer Lego, Lego Batmana i, i nowe plakaty Lego Batmana oraz Wonder Woman. Mogę ci na chwilę przerwać? Oczywiście. Strzelam, że trailer Wonder Woman i te plakaty podobały Ci się bardziej niż Dr. Strange czy w nie? Dojdziemy do tego. Znaczy, no ja na pewno nie ukrywam, że bo, bo ja absolutnie jestem zakochany w, w, tej, aktor w tej aktorce. Po prostu y, te, tak jak kiedyś wspomnieliśmy, że Batman v Superman y, na początku nam się podobał, a im dłużej o tym filmie myślimy, tym gorzej o nim myślimy. Tak no. w przypadku Wonder Woman ja mam cały czas tę samą opinię, ja ją po prostu kocham. I, i, no, Pozdrawiamy i... dziewczynę Krzyśka. Tak, tak, tak. Było... Jeżeli za dwa tygodnie mnie nie będzie, to już wiecie dlaczego. No ja, trailer mi się, no, szczerze mówiąc, nie urwał mi niczego, ale też, też nie, nie był jakiś szczególnie zły. Ale było mnóstwo scen powtórzonych, nie? Tak, tak, tak było. To, co mi w tym trailerze najmocniej przeszkadzało, chyba, chyba jedyna rzecz, która mi przeszkadzała tak naprawdę strasznie dużo tego slow motion. No pewnie wszystko, co w filmie będzie już było w trailerze. No, to. Ob, oby jednak nie. Trochę, trochę za dużo tego slow motion. Tam jest ta scena z tą kulą lecącą w stronę Amazonki i ona jest w slow motion. Później każde ujęcie dajany walczącej z nazistami jest w slow motion. I no A to nie oby... była pierwsza wojna? O, tak, tak. Pierwsza. No to jeszcze nie było na No to, to nie byli naziści no to... Ci w każdym razie. Wkrótce naziści. No. Ale na przykład ta scena akurat z tą kulą, kiedy ta Amazonka, jakaś tam, nie wiem, Artemis czy ktoś mm. tam spada z góry mm -hmm. i dostaje kulkę to to jest akurat okej, okay. myślę, że Snow Motion tam jest y, bardzo dobrym pomysłem, no bo Diana wtedy pierwszy raz się spotyka z kulami, uh -huh. prawda, z, z bronią palną, także widzimy to z jej perspektywy, jak dla niej wszystko zwalnia i ona widzi, że leci takie nie wiadomo co i w ogóle nie wie, czy coś z tym zrobić, czy nie i później tam to pewnie dostaje w brzuch i, i tyle no, no oby, oby to nie była najważniejsza kluczowa scena w tym filmie, na pewno Podobają mi się wszystkie ujęcia właśnie z rajskiej wyspy, z Temis Siry. Może być. Która z tych opcji jest na pewno dobra? Jest to fajnie zrealizowane. Plakaty są kolorowe w przeciwieństwie do wszystkiego poprzedniego. ale dalej jest ciemno niebiesko To tak, ale wydaje mi się właściwie, że ten trailer był nawet kolorowszy od poprzedniego chociaż poprzedni podobał mi się bardziej tak ogólnie bo no był trochę świeższy, no bo w tym faktycznie jest sporo powtórzonych, mhm. ale tutaj chyba jest więcej kolorów, albo pozmieniali te stare sceny, albo po prostu dali więcej takich za dnia czy coś, no bo to Aże. faktycznie, że kostium Wonder Woman jest ewidentnie czerwony i niebieski a nie brązowo-brunatny tak jak w poprzednim filmie, to jest już wielki sukces też fajną rzeczą było to, że w momencie kiedy ona jest jako sekretarka y Młodego kapitana Kerka, to nosi okulary te same, które nosiła Diana w serialu w latach 70. To, to jest bardzo fajny smaczek. Tutaj mała dygresja, aktorka, która grała właśnie Wonder Woman w latach 70., -tych. ona zaliczyła niedawno występ w drugim sezonie Supergirl i tam był też taki bardzo fajny smaczek dotyczący tego, tego serialu. Mianowicie było to tak, że Supergirl tam w trakcie walki z przeciwnikiem, jej kostium zaczął płonąć i zgasiła ten mały pożar kręcąc się mhm. czyli w kółko, czyli tak jak tamtejsza Wonder Woman prawda, zmieniała, zmieniała strój. To było bardzo fajne. No A wracając do samego trailera, jakieś jeszcze myśli was naszły? Mnie się podoba. Znaczy dla mnie to jest w sumie ten sam trailer co poprzednio, więc tutaj... Y Dalej mi się podoba, ale nie mam jakiegoś super zachwytu nowym zwiastunem, bo jest za mało nowy. tak naprawdę. No, dokładnie, Chociaż dokładnie. może i dobrze, bo znając sposób robienia zwiastunów, obecnie mogliby wsadzić wszystko, co jest w filmie do tego zwiastunu, więc może niech się trzymają cały czas tego samego. Może, Mam nadzieję, że będzie tak jak w przypadku doktora Strange'a, którego trailery nie zdradziły na szczęście większości tajemnic filmu. Albo zrobić trailer tak, żeby ci sugerował co innego, tak jak Gwiezdne Wojny zrobiły, sugerując, że to film będzie Jedi. Dokładnie, mhm. ale okazało się, że po prostu ukradł miecz. <grym> no ja That's racist. <grym> ja, ja postanowiłem, um, podobnie właśnie jak w przypadku doktora stręża na tym trailerze, zakończyć oglądanie trailerów. I no, mam nadzieję, że to będzie, to będzie dobra decyzja. A, ale plakaty są ładne, prawda? Tak, są tak, bardzo tak bardzo są plakaty fajne, bardzo fajne. Są bardzo szczególnie bardzo ten e, z tymi rękami skrzyżonymi fill, no, i ten jeszcze drugi, gdzie jest ona mm -hmm. chyba jako courage opisane, czy coś mm -hmm. tak z boku jest. No właśnie to, to, jest mój, to jest ten mój najbardziej ukochany. I motyw, motyw ma bardzo fajny ten, co Junkie XL zrobił. No jest Batman. super, szkoda, że w trailerze go nie ma, tylko pokazuje się na sam koniec. Mm -hmm. Znaczy słychać go na sam koniec, ale to jest to, to jest akurat najlepsza rzecz, jaka była tak, ogólnie w Batman V Superman. <głos> tak, jakby nie patrzeć. To... No jak, jak to uznała moja wciąż jeszcze dziewczyna, gdy oglądaliśmy ten trailer, to gdy pojawił się właśnie ten motyw muzyczny, to powiedział, że to jest najlepszy motyw, najlepszy moment tego trailera nie, nie było kłótni, nie odważyłem się, ale tak, mi się, mi się dalej podoba I to jest ta fajniejsza część wieści z filmowego Uniwersum DC Może teraz przejdźmy do tej mniej fajnej Mianowicie filmowy Flash traci kolejnego reżysera Aha. Tym razem Rick Famuyiwa Postanowił ostatecznie zrezygnować Z tego projektu Stwierdził, że to wszystko z powodu Różnic kreatywnych I to jest już drugi reżyser Który odszedł od tego projektu Więc o ile to, że Pojedyncza osoba Czasem odejdzie Z danego filmu To się zdarza bardzo często Ale jeżeli odchodzi już drugi reżyser To wiedz, że coś się dzieje i dzieje się coś niedobrego, najprawdopodobniej. Może to trzeba zrzucić na fakt, że to uniwersum DC dalej jest takie trochę na szybko budowane. Nie wiem, to nie wiadomo. W każdym razie Wonder Woman na razie wygląda dobrze, Aquaman też zapowiada się teoretycznie dobrze. Co prawda nic z niego nie było widać, ale reżyser Justin Lin jest spoko, mhm. fajne filmy robi. No i Momo, a może w końcu powisze się czymś po tym, jak był w Konanie i... W czym? A, no, nie, nie właśnie. Był, nie był, nie w czymś, był czymś jeszcze był, nie? Oprócz tam gry o tron. Gry -o -tron. No w, w, w Słonecznym Patrolu o w Giernych Wrotach w Atlanty. Ale tylko ty to oglądałeś, co? Nieprawda. Ha Nieprawda. Hawaii five -O chyba w Słonecznym Patrolu. Ha tak, tak no była taka seria Słonecznego Patrolu dziejąca się na Hawajach i on faktycznie tam grał, aczkolwiek dowiedziałem się o tym na filmu filmwebie i nawet sobie sprawdziłem zdjęcia. A też i... już był hawajskim knurem? Nie, wtedy był ładnym chłopcem. Wtedy jeszcze wyglądał jak typowy aktor w Słonecznym Patrolu. Okej, okay. teraz jest knurem, więc no, ale... będzie podwodnym knurem i, i liczę, że to będzie film o podwodnych knurach to naprawdę. <laughs> tak naprawdę. No, no cóż, ja, ja mam nadzieję że wypowie więcej słów niż wypowiedział w konanie, czyli że. No jak pod tron? wodą ma mówić stary, to już nic by <śmiech> się będą takie bąbelki wypadały z jego ust i później <śmiech> będzie scena, jak one dochodzą do tego, do powierzchni. Do powierzchni i, do powierzchni i, i, powierzchni i będzie. <śmiech> I, <śmiech> i Tak, tak. Ale ciekawe, z kim będzie walczył. Znaczy, jak... bo dostanie solowy film, nie? No tak, tak, tak, tak, tak. No to dobrze. Ciekawe, kogo będzie miał za przeciwnika. Pewnie nie Black Manta, tylko. ten, Ocean Master? Ocean Master. Co to rok będzie. Nie, do rok gra już tego. No inny, jaki może być inny tego Bipi? Co bipi. No A, BP jako stacją, wróg, tak? No, no zanieczyszczenie, no przecież. To, to, to byłby dobry film, w sumie. A no może wymyślą coś kompletnie nowego? Nie, nie wymyślą. No, jak nie, nie oszuk... Susaj skład? Nie oszukujmy się. No postać, tego. która pojawiła się raz w 73 na dwóch kartkach. No i co? Zaskoczyli? Zaskoczyli. To niech tacą kraklowa, no, tego to się był... nie spodziewałem. No. Kraklow to był. Y... O. Polski czarodziej. Tak, polski czarodziej żydowskiego pochodzenia, mieszkający w Krakowie. I to jest W Wile... chyba nawet. Możliwe. To jest wilen, który powinien wrócić. Tak naprawdę. Kraklow. <gry> Okej, okay. a wracając do flesza, bo troszeczkę odbiegliśmy od tematu. Kiedy ten film ma wyjść tak naprawdę? W no, którym roku? 2018. Jeżeli... Czyli ma jeszcze powiedzmy trochę czasu no, ale nie, żeby znaleźć kogoś. Jeśli nie ma reżysera Tak nie? tylko mam wrażenie takie Że po prostu ten kolejny reżyser Którego zatrudnią to będzie po prostu jakiś typ Któremu powiedzą Ej masz tu rzecz do nakręcenia Kręć to masz tam półtora roku To, to nie będzie na pewno nic dobrego No jeżeli dwóch reżyserów Odchodzi z filmu z tego samego powodu to mamy czarno na białym podane, że kolejny raz studio decyduje o tym, jak ten film ma wyglądać. Ale to jest normalne w Stanach. Zawsze znaczy, producent no, decyduje. Tak, się... tutaj wspomnieliśmy o tym Aquamanie, gdzie reżyser jeszcze aktualny, mam nadzieję, że się nie zmieni. On mówi, że on zrobi film po swojemu, że będzie taki bardzo inny od tego uniwersum DC. I Może wiesz... mu pozwolili. Też... No, Justin Lin też jest raczej, ma jakiś tam status, myślę, w Hollywood. No, no to jest tak, jak wiesz, przychodzi, s są producenci, którzy wymagają od ciebie czegoś, ale przychodzi ci Christopher Nolan i mówi, ej, mam pomysł na filmie, no masz tu pieniądze, nie, wiesz, rób co tam chcesz. Tak, ja, ja myślę, że Rick Muję jednak nie, nie jest. No pewnie nie jest, ale Mel Gibson mógłby flasza nakręcić, co to, to chciałbym zobaczyć. O Jezu, to byłby najbardziej krwawy film i depresyjny film świata. Dawaj. <laughs> okay. Trudno mi sobie jednak naprawdę wy wyobrazić, jakby mógł wyglądać Flash Mela Gibsona, ale... Ale może byłby spoko. Nie, no, mógłby być, jasne. Szczególnie jakby z Żydami jakimiś walkiem o... <grym> Ojej. Dobrze, zobaczymy, kto będzie nowym reżyserem Flasha. Dużo My... tych klasycznych, takich, starych aktorów mogłoby to wyreżyserować. Clint Eastwood. Jackie Chan. O. No, o, o, Jackie Chan w ogóle każdy film powinien wyreżyserować. Tak. <grym> każdy film powinien mieć wersję reżysera jakiegokolwiek i Jackie o Chan'a <grym> Nie za dużo od niego wymagamy? Nie, bo to półbok okej okay, dobrze tak jak zdany dobrze zatem, zatem jesteśmy za tym żeby nowym reżyserem Flesha został Jackie Chan ja bym się bardzo wszystkie cieszył. pieniądze świata byśmy za to dali e, DC jeśli nas zwłaszcza słuchacie... żeby mu kazał biegać aż ten aż będzie mu się podobało ujęcie <laughs> okej okay. robimy zbiórkę dobrze na, na kickstarterze czy tam Polak potrafi na pewno coś, coś się uruchom... potrafi. <laughs> uruchomimy już niedługo e, natomiast przejdźmy też do innych produkcji mianowicie Deadpool też stracił swojego reżysera Tima Millera. Który... I teraz również stracił życi przerwę tego gościa od muzyki kompozytora. Janki XL też powiedział, że się wypina na ten film. Hmm. Hmm. Chyba w związku z tym, że Tim Miller odszedł. Tak, tak i to jest właśnie kolejna taka hmm, zła wiadomość. Znaczy, Z tego co wyczytałem, Tim Miller chciał pójść w bardziej wysokobudżetowy film, bardziej taki w cudzysłowie nazwijmy to epicki. Natomiast człowiek Bóg, czyli Ryan Reynolds stwierdził, że nie jednak będziemy się trzymać tego co się sprawdziło w pierwszej części i moim zdaniem jestem za Re Reynoldsem, Tim Reynolds w tym przypadku. A wy jak uważacie? Kołopały, niech to zrobią. Aha. Mnie się wydaje, że trudno tak naprawdę teraz oceniać, w którą stronę by było lepiej, bo jeśli na przykład chcą wprowadzić Cable'a do tego filmu, to wydaje mi się, że on by nie miał żadnej roli dla siebie w czymś takim jak pierwszy Deadpool. Bo to był film faktycznie dosyć kameralny i tam wystarczyło, że był Deadpool i nawet Kolosus tam był tak naprawdę kołopały w pewnym sensie. Ale fajnie bo zrobiony. Nie, to nie, jasne, ale jakby go, jak go nie było, to ten film i tak by dał radę. Colossus tak, tak, był tak. spoko, ale nie miał tam ważnej roli. A Natomiast zrobić film za 50 milionów, w którym jest Cable, czyli żołnierz z przyszłości, który jest zainfekowany przez apokalipsa technowirusem, który tak naprawdę urodził się w naszych czasach i no, jest tego sporo, to nie, nie wyobrażam sobie zrobienia filmu właśnie za 50 milionów, czyli takiego zwykłego Deadpoola z Cablem, który po, poza tym powinien mieć broń, a nie zostawiać ją w taksówce. Także może też mogłoby coś być w pomyśle większym. No ale z drugiej strony... No Cable też nie jest taką komiczną postacią, żeby no dlatego właśnie. się fajnie uzupełniał w serii z Deadpoolem. Tak, tak, e... bardzo polecam serię Cable and Deadpool. Tak, tym bardziej to, akurat, że ta seria, e, akurat ona głównie opierała się właśnie na wielkich pomysłach. Tam, gdzie Cable stał się praktycznie zbawicielem świata w pewnym momencie. Mhm. I założył własne państwo, no tego nie da się zrobić w takim filmie. Swoją drogą teraz przy reedycjach ta seria nazywa się Deadpool and Cable. Aha. No, ciekawe czemu. Ciekawe dlaczego. Dobrze. No. No, ale zobaczymy. Zobaczymy też, kto będzie to reżyserował. No, chcie, była jakaś petycja, żeby Tarantino to reżyserował. To no, też że to to nie to nie jest. znaleźć osobę, wybór. która to wymyśliła i, i. Pogratulować jej odwagi, ale to no, re... i ale, no, Tarantino też chyba by się nie sprawdził w czymś Skyland w tak naprawdę ja nie wiem w ogóle czy Tarantino by jakiś taki komiks subarobatorski sub sub nakręcił czy tak, to by no, okay. pasowało do jego stylu mógłby Jackie Chan to zrobić, ale to <laughs> myślę, że tak, ale z drugiej strony Jackie Chan by chyba e, znaczy w jego filmach jest za nie zabija i nie przeklina to też prawda także o. jakby już to Jet Li może o, no, to no, już no. prędzej e... albo chłopcy od Raidu a czy wydaje wam o. się, że Jackie Chan mógłby być, być scenarzystą Sandmana? Bo se... a to był to bo, wow. bo, bo, bo filmowy Sandman, który podobno powstaje, też stracił jednego z twórców, tym razem. Ale jedynym warunkiem byłoby to, że Morfeusza by grał Cezary Jacques. O, zdecydowanie tak. W reżyserii Rzekiego to Spełnienie moich marzeń. W każdym razie filmowy Sandman, który podobno powstaje, stracił swojego głównego scenarzystę. E, no to skoro stracił, to powstaje. E, Erika Heiserera. Czyli znaczy, ten Sandman tak naprawdę to on traci wszystko przecież po, po kolei, bo niedawno, tak, tak ten ten Joseph Gordon Robin Levy to odszedł jakiś czas temu. Tak, a przecież on był twarzą te, tego projektu tak naprawdę. No, Eric Serer powiedział całkiem szczerze i to mi się spodobało, że opuścił produkcję, gdyż niezależnie od starań nie udało się przełożyć materiału źródłowego na formę filmową. To jest cytat ze strony Gildi. I dodał jeszcze, że nawet zrobienie z tego filmu trylogii nic by nie pomogło i po rozmowach z Nilem Gaimanem doszedł do wniosku, że jedyną nadzieją dla Sandmana byłby serial. I co wy na to? No Sandman jest długi, więc streścić to nawet powiedzmy, gdyby to było dwie i pół godziny, co się coraz rzadziej zdarza w kinie, to wydaje mi się, że dalej byłby to problem, żeby tam coś z Sandmana Upchnąć. Natomiast serial, powiedzmy, nie wiem, 12 odcinków jest, jest ci w i pozwala ci na upchnięcie więcej tego. Czasem, nawet lepszym budżetem, po potrafią dysponować rozbity, tak? pa Patrząc chociażby na Graotron, jakie, jak jakie to są budżety. A Sandman to no, legenda. I N N N N Nilem Gaimanem też jest łatwo coś sprzedać dla osób niezwiązanych z komiksami. A więc czy zrobiłoby to HBO czy Netflix, no to myślę, że, że masz, miało szans, miałoby szansę się uderzyć. Tak, tak tylko właśnie to pod, pod warunkiem, że ten serial naprawdę dostałby Duży, duży budżet, bo to jest przy tego typu historii po prostu konieczność. Gdyby zrobili coś w stylu Lucyfera, to nikt by tego nie wybaczył po prostu twórcom. Znaczy, żeby nie było, serialowy Lucyfer mi się wciąż podoba, chociaż mniej niż w pierwszym sezonie. No ale dużo osób ma po prostu ogromny żal do tego, że to jest nijak w stosunku do komiksu. I gdyby z Sanmana zrobić coś podobnego, to już w ogóle świat by wybuchł. E, uważam, że serial faktycznie byłby dobrym rozwiązaniem dla Sanmana, ale koniecznie wysokobudżetową, porządną produkcją właśnie HBO, Netflix, a, a nie CW na przykład. To by było wtedy no, tragiczne w skutkach. E, aczkolwiek y, no, jednak jest parcie na ten film. To co był już scenarzysta nie powiedział, to właśnie to co, nad czym dokładnie pracował, bo wydaje mi się, że nie postawiono przed nim zadania całej serii przełożyć na jeden film, wydaje mi się, że to była, był prawdopodobnie jakiś wycinek, no ale jeżeli czytaliście Sanmana, a mam nadzieję, że czytaliście, to doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że każdy jeden tom, to jest tak naprawdę materiał na długi, długi film i może nawet nie jeden, więc no, no tak, no trzymam kciuki za to, żeby się producenci obudzili i jednak poszli w serial bo innej ekranizacji dla Sandmana po prostu nie widzę w chwili obecnej No, myślę, myślę po dobrze. Myślę, że tak w przypadku w ogóle bardzo wielu komiksów superbohaterskich super samo no tam ogólnie komiksów, myślę, że seriale to by były najlepsze opcje, o ile mają dobry budżet Mm, bo potem zawsze może wyjść coś w stylu trzeciego, czwartego sezo sezonu Arrowa prawda? Nie, nie, nie oglądacie mm, chyba. Nie, po co? No i dobrze, nie oglądajcie, bo po prostu szkoda czasu. Aczkolwiek nowy sezon jest zaskakująco udany jak dotąd. E, Czyli dobre w porównaniu do innych? Mm, no na pewno się pozytywnie wyróżnia wśród e, innych seriali CW, co może nie jest mistrzowskim osiągnięciem do poziomu Netflixa, jest bardzo daleko, ale... ale... Ale jest dużo lepiej niż było dotychczas. Natomiast przejdźmy, może, już do doktora Strange'a. Bo jak rozumiem, wszyscy byliśmy, wszyscy mamy już jakieś tak, tak. opinie wyrobione. No, no. no ja, ja na Facebooku parę dni temu, to chyba w sobotę zeszłą było, napisałem takiego posta, że tuż przed, parę godzin przed moim pójściem na, na seans, napisałem taką kartkę z. Prognozami, czego się spodziewam po tym filmie, wypisałem sobie bodajże e, tak 5 plusów, 5 minusów. Y, I teraz chciałbym właśnie y, sprawdzić, y, no, no, czy dobrze prze, prze, przewidywałem. Przy okazji zestawimy to, to z waszymi opiniami. No to zaczynam Tak, tak, tak i przede wszystkim tutaj prośba do, do słuchaczy, jeżeli usłyszycie tam jakiś tam jeden z tych punkcików, które wymieniłem, to nie róbcie pauzy i nie, nie walcie od razu w komentarze, tylko do, dosłuchajcie do końca, bo, bo część rzeczy, które wypisałem po prostu okazało się nieprawdą. Uch, jak to? Więc tak, a ze tak, spoilerami czy bez? Tak, tak, ze spoilerami ustalmy to, tak. to, że walimy spoilerami, to co? Tak, jakby się dało zaspoilerować jakikolwiek film Marvela. Dokładnie tak. No więc zacznijmy może od plusów. I pierwszy plus jaki sobie wypisałem to jest wizualny i Było ja, fajnie. Ja uważam, że tak, tak. No wizualnie naprawdę film wyglądał mega dobrze. Efekt, By, efekt... Było warto zobaczyć go w IMAXie i w 3D? No to, to jako jeden z takich niewielu filmów, który jest warto zobaczyć w 3D, że coś się tam faktycznie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o resztę wizuali to... Udało im się trafić, ponieważ mam dwie ulubione rzeczy w filmach, na które lubię patrzeć. Znaczy, no więcej tych rzeczy jest, ale bardzo lubię, jak się zakłada zbroja na Ironmana i wszystkie no, takie mechaniczne rzeczy od czasów, jak się generał Daimos rozkładał z samochodów generała Daimosa z Jaranko. A druga rzecz to są kalejdoskopy i takie zmieniające się rzeczy, więc na Doktorze Strange'u też siedziałem jak zahipnotyzowany, jak tam ściany się ruszały, przekładały, składały, no tak, mega tak, mega te, mi się to podobało. Tak, te było. efekty takie jak w krach, jak się Nowy Jork załamywał po <grym> prostu jak jakieś miasto duchów w GTA, to yy, bardzo fajnie wyglądało. I właśnie efekt głębi przy 3D przy okazji bardzo dobrze do tego pasował. No i wiadomo, nie ma co się też za bardzo yy, znaczy, nie będę oryginalny, jak powiem, o, podobały mi się takie inspirowane y, Ditkiem, Stevem Ditko, y, te światy równoległe i inne, jakieś mroczne wymiary, mm -hmm. bo wyglądało to, nie powiem, że identycznie, ale Ditko bardzo lubił rysować właśnie jakieś kulki, z których odchodziły takie farfocle i dokładnie to samo było w filmie. No, tak I też mi się spoko... podobał bardzo e, makijaż, który miał Mikkelsen pod oczami. Tak, też bardzo fajnie A się mi, obaj byliście na 3D wersji? Tak, Wajmak się chyba tylko 3D było. Znaczy, bo, bo ja ze względu na to, że 3D i tak nie widzę za bardzo, więc chodzę sobie tylko na wersję 2D, to mam takie pytanie, czy widać było, że ta wersja 3D jest 3D, a nie, że ma tam. No wiadomo, były cztery 3... efekty, za które zapłaciłeś napisy na początku coś leciało ci na mordę i coś tam jeszcze, ale to było takie 3D no, ta, tak takie popisowe. Głębi. No ale to jak na przykład oni mm, uciekali przed. Mm, zapomniałem jak Kale się Mikkelsen nazywał. dokładnie, przed Mikkelsenem e, i na różnych planach e, głębiach jakby planu to się działo e, to tam to było fajnie tak, widać, było że faktycznie widać. To coś było głębiej, coś było bliżej poza tym do wizualiów jeszcze chciałbym dodać dwie rzeczy e, podobało mi się na początku filmu mm, ogólnie podobało mi się to, że strange od bycia doktorem do bycia uczniem czar czarnoksiężnika Nikolasa Cage'a zajęło to może z 15 minut także to było spoko Mm, ale bardzo podobało mi się, że w szpitalu jak on przeprowadzał tą operację na tym goście, jak na w ogóle wyciągał z głowy kulę mm, tam była bardzo fajna praca kamery, nie wiem, czy zwróciliście uwagę ogólnie od samego początku filmu kamera bardzo koncentrowała się na jego dłoniach żeby od razu ustalić, czy to jest najważniejsza część tej postaci mhm. No, jest w czasie wypadku, było całe zbliżenie, jak i, i podczas tej operacji też naprawdę strasznie fajnie była pokazana po prostu presja, jak on powiedział że dobra, tam wchodzę, wyjmę mu tą kulę zaraz prąciem i tam mu coś do głowy Czy? To, to po prostu były pokazane tam nerwy tej Christine Palmer i wszystkich innych ludzi kamera zaczynała się trząść po prostu a ręce doktora, doktora Strange'a były po prostu niewzruszone jak, jak skała to było naprawdę super Szkoda, że później w trakcie filmu już nie było podobnie fajnych ujęć. No ale to było, wydaje mi się, potrzebne do zbudowania dramatyzmu, do tego jak traci władzę w rękach. No dokładnie, dokładnie. Właśnie e, chciałem powiedzieć, że tak przy... Podczas oglądania filmu zwracałem uwagę, czy jak już mm, wszedł bardziej w tą magię, czy ręce mu dalej drżały, czy po prostu zapomniano o tym i faktycznie do samego końca były sceny, w których widać, że ręce mu drżą, więc, więc to tak, to za, za, to, za to też taki plusik z mojej strony. I, i druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, ci przerwę, mhm. e, wizualnie te właśnie mandale, o których wspominałeś, te kalejdoskopy tak dalej przy, przy czarach. Wyglądały bardzo fajnie, no, nie, nie da się powiedzieć, że nie były spoko, te takie pomarańczowe iskry od nich, co, co zresztą też było fajnie pokazane, jak Strangeowi zaklęcia nie wychodziły, że było coraz więcej iskier, ci, którym, tak jak starożytna, którzy mieli to opanowane do perfekcji, oni mieli takie idealne te mandale. Jedno, co mi się nie podobało, to że one wszystkie były pomarańczowe. Każda była identyczna, natomiast w komiksach ze Strangem często jest tak, że każdy czar po prostu ma inny kolor, inny, inny kształt. A, ale na przykład to... to... Oko Agamem, no znaczy jak mu to Agamoto. Było... Agamoto. No, tak. dokładnie. Tu, tu już, tu to już było właśnie to zielone. Nie? I tak sobie, przynajmniej ułożyłem sobie tak w głowie, żeby jakoś to wytłumaczyć, bo, bo mi się nudziło, że wszystkie te pomarańczowe czary wychodziły może na z jednego źródła. Nie wiem, jakieś magii Ziemi czy coś takiego, bo w Merwalu jest tak, że oni mają Magie chaosu, magie ziemi, magie czegoś tam, yy, klozetu, tak dalej, jest bardzo dużo różnych źródeł magii, z czego jeszcze Doctor Strange większość swoich czarów tak naprawdę opiera na pożyczaniu energii od innych istot. Stąd są na przykład zaklęcia typu yy, szkarłatne więzy cytoraka, czy tak sobie to wszystko podmaczyło, nie chcę mi się po angielsku mówić czy jakieś tam inne sztyle Denaka, tak dalej. I, I Strange właśnie biorąc magię od innych tych e, bóstw demonów, tak dalej, zakładam, że wtedy na przykład w filmach może to by się pokazywało inaczej wizualnie. No i mm -hmm. bardzo brakowało mi wymieniania właśnie nazw zaklęć. Bo ponoć ten bitch, którym Strange w pewnym momencie walczył, to właśnie były te e, więzy cytoraka, co akurat nie było zbyt fajnie pokazane, moim zdaniem. O Ale bitch był spoko. Bitch był spoko. Fajnie, że się też pojawił Żywy Trybunał, czyli no Marvelowski światowid. Wtedy padłem tak naprawdę. Tak, Wtedy bardzo, jak, bardzo e, jak, jak żyjący trybunał został wymieniony z imienia, to ja po prostu mówię, no, zrobiłem rybę. E, I to była rzecz, której się kompletnie nie spodziewałem po tym filmie, że zostanie wprowadzony on, zresztą powiedziane z imienia, że pojawi się no choćby ta różdżka łatumba, którą miał e, Wong, zanim zginął. Sporo właśnie takich artefaktów, które zostały wymienione z imienia, po prostu z nazwiska osoby, która je stworzyła I to jest super, bo to może otwierać bardzo dużo możliwości, które mam nadzieję zostaną spełnione Choćby w Infinity War, gdzie żyjący Trybunał Spędza ma pewną rolę mhm. Bo to jest y, druga najsilniejsza istota ogólnie w całym Marvelu okay. Zaraz po Jacku Kirby. Okej okay. to... Znaczy, to jest akurat fakt, bo Jack Kirby to jest jedno z wcieleń jednego ponad wszystkimi, jak się nazywa taki główny bóg Okej, okay, no dobrze, nie, nie wiedziałem o tym. Jack Kirby jest najpotężniejszy, stanowili nie udało się tego wymazać <laughs> Okej, okay. no więc y, wizualnie y, wszyscy się zgadzamy, że film bardzo fajny, no to y, może kolejny punktik i tutaj będzie przystępne wprowadzenie magii do uniwersum kinowego. Mhm. Moim, moim zdaniem zdanie, też się udało. Mnie Jak... przez długie lata tak naprawdę magia w komiksach w ogóle się nie podobała, bo trudno mi to było pojąć, nie wiem, ja jestem strasznie chyba w życiu negatywnie nastawiony do jakichś takich duchowych rzeczy. E, jakieś tam religie, właśnie, tam energie ciała, tak dalej, słabo do mnie przemawia. Znaczy, fajnie, fajnie, ale słabo to do mnie osobiście przemawia, i nawet w komiksach było mi to trudno zaakceptować przez pewien czas. Ale zaakceptowałem od dawna, już to lubię, w filmie też mi się podobało. To ja chyba z tym nie miałem problemu, ale to też pewnie się wiązało z wielką miłością do Hellboya. E jak, wy, jak pojawiło się Justice League Dark, to byłem przeszczęśliwy, że w końcu ktoś coś robi z bardziej magicznymi postaciami w DC. Etrigana zawsze lubiłem i tak dalej, mm -hmm. więc ta y magia w komiksach zawsze dla mnie była y fajna po prostu i trochę mało wykorzystywana. Y no i cieszę się, że w Marvelu y te też się pojawiła, bo jednak no w sumie jak, był, jak Thor miał własne filmy, to i tak bardziej robiono z nich tak, y, nie oni, magiczną, tylko technologiczną niestety, postać. Moim zdaniem niestety w to, że za bardzo poszli w to, że on jest kosmitą i, i że to właśnie jest technologia, coś tam, coś tam, bo przez to cały ten Mroczny Świat, y, male, kurwa, jakim jest na imię? ten elf, którego sobie zaraz przypomnę, y, to, to akurat zostało mocno zwalone moim zdaniem, bo zrobili z nich elfów z kosmosu zamiast y, fajne magiczne istoty i, i tam główny zły powinien być o wiele lepszy. Mm. Dobrze. Tutaj kolejny taki plusik, który sobie wypisałem i znowu z tym się zgadzam i już nawet o tym wspomnieliśmy częściowo, czyli dobra reżyseria filmu. No, ja no reżyseria operatorka, całkiem całkiem, tak. warsztat, firmo, o, boże, warsztat filmowy był bardzo, bardzo udany moim zdaniem. Tak, nie, nie było takich scen, dobra, to, to może tam częściowo do tego później jeszcze wrócę, ale generalnie nie nudziłem się na tym filmie. Te bardzo fajne tempo było utrzymane przez cały czas, były spokojniejsze momenty, były znacznie bardziej dynamiczne, chociażby te właśnie te walki na mieście, w których wszystko się kręciło. To... Albo walki z udziałem peleryny. Peleryna mhm. była bardzo fajna. Tak, pelerynka była spokojna. Mogłabym mieć własny film. Jackie Chan mógłbym Tak, ta, ta, dokładnie. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, rozumiem. Yy, I kolejny plus, który sobie wypisałem Sceny po napisach. Też były bardzo dobre. No. Ja bardzo się bałem tego, że pójdą znowu w coś takiego, co było w poprzednich filmach Marvela, czyli że te sceny po napisach... Tak takie będą no, takie miało. będą, bo będą, nie wiem, że będą siedzieć i żreć jakąś tam ciabatę albo ten, coś w ten deseń. Ciabatę. Co <laughs> no, no, w tych ruskich Avengersach no, nie, będzie? No, no nie można, wiesz, ciągle chodzić na kebaby czy coś w ten desen. Nie magiczna część uniwersum Marvela, pewnie coś innego je Magiczną ciabatę. No na, na, na przykład. <laughs> Też ale, jakiś artefakt. Tak, wiesz, ale tak ku, ku mojemu zaskoczeniu obie sceny były naprawdę bardzo fajne, a ustaliliśmy, że spoilery tak, no, no scena, z, z torem, scena z torem, zabawna. Ciekawe czy ona została wyrwana z filmu, tak jak była ta w, z kapitana Civil War w, w którymś w tam filmie? Fantmanie. Fantmanie, czy to po prostu została nakręcona specjalnie dla doktora Strange'a? Ciekawe. Tak, ciekawe. No, ale fajnie, że zobaczymy doktora w rok na roku. Tak, bardzo. I scena sama, sama w sobie, no króciutka, fajna. Nie, fajnie nakręcona, doktor miał wtedy rękawice też na rękach. Niezbyt mi się podobały, ale fajnie, że miał fajny, fajny patent, no i ogólnie wielki plus. No a druga scena to już chyba jest takie czyste wprowadzenie do spodziewanej kontynuacji doktora Stręża. Mianowicie, morda nasza jest już bardzo złym. Złą mordą, Złom mordą, tak. <laughs> Troszeczkę przeszkadzało mi tylko to, że może ta jego przemiana od przed napisami do po napisach była taka zbyt szybka, bo. No, ale też nie wiemy, ile czasu minęło. Tak, to, tak, to tak. I chyba. bardzo bym chciał, żeby w Doktorze Strange 2, który na pewno prawdopodobnie na pewno powstanie, żeby pokazali ten, ten moment, w mm -hmm. którym on zmienia tak mocno swoje podejście. Mam nadzieję, że Morda będzie miał swój komiksowy kostium yy, i ogólnie cieszę się, że zrobili z niego złego, bo Geo4 bardzo fajnie go zagrał w tym filmie. Mm -hmm, tak Uważam, że to była jedna z fajniej wykrowanych postaci. Było widać, że on się dobrze bawi w tej roli i może mieć szansę na bycie fajnym, złym. W końcu. No bo sam jeden Loki to jest za mało. Tak, Dojdziemy jeszcze do tego, natomiast e, taki ostatni plus, który sobie wypisałem to jest Tilda Swinton. No ja, ko ja kobietę uwielbiam po prostu Ona jest mega charakterystyczną i dobrą aktorką Też i... się bardzo dobrze bawiła, było widać tak, Zresztą myślę, że po wszystkich to było widać tak, Spodziewałem się tego, że będzie ona takim aktorsko najjaśniejszym punktem tego filmu I no, dla mnie była po prostu Rola może dość krótka, ale, ale bardzo, bardzo no, Bardzo znacząca i też e, ważna Jakby no, nie patrzeć, w końcu uczyła stręcza wszystkiego Hilda no, Swinton jest bardzo dobrą aktorką Uh, trochę, trochę mi żal, że musiała znieść to całe poruszenie Bulldogan. nie będę mówił, że niesłuszne poruszenie akurat o tym, że nie ma azjatyckich aktorów w amerykańskim kinie co jest w sumie Mieczem obosiecznym, bo no sześć jest, osób jeficzane. potrafi mówić po angielsku tak, żeby Amerykanie chcieli z nimi kręcić, ale fakt faktem jest ich bardzo mało, a jak ja już się na coś napale, tak jak się dowiaduje, że w Nowych Gwiezdnych Wojnach będą chłopaki, którzy grali w Raid, i myślą, mmm, tak, o, ale będzie młócka i stoją przez dwie minuty. I... No to jest, to jest fajnie. Ale, ale niej Jan będzie w Nowych Gwiezdnych Wojnach? Super, wróćmy do okay. Tilby Swinton. <laughs> Fajnie, znaczy cały ten bulldupy, właściwie podwójne bulldupy związane z nią w tym filmie nie ma zbyt podwójny zbyt był, sensu. No, bo... podwójny w sensie, że ten starożytny to nie jest Chińczyk, znaczy, przepraszam bardzo, Azjata, i że to jest kobieta. Tak. W takim sensie podwójny. Więc podwójny, bo nie dość, że nie jest mężczyzną. Tilda Sminton to jeszcze nie jest Azjata, Mnie to kompletnie nie, nie przypuszcza. Nigdy do końca myślę, nie wiadomo. Że, myślę, że ona by spokojnie mogła zagrać starego Azjatę. <laughs> Zresztą od razu teraz, jeśli by ktoś, kto ma. Pieniądze słuchał tego, chciałbym powiedzieć, że Tidla Swinton powinna zagrać w filmie y, Davida Bowie'ego, Ponieważ wygląda jak David Bowie i jest angielką i powinna go zagrać. Tak samo jak Krystyna Feldman grała w Nikifora. Tak, no, i tak i no, no, świetnie no. się pokazała z tej strony. No y, ogólnie aktorsko chyba całkiem fajnie ten, fi ten film wypadł. Um, może... Nie wiem kto wpadł na to, żeby obsadzić Wonga jako łąga, ale to jest niższe <śmiech> <miszuje> pomysłu. <śmiech> tak, i jeszcze, jeszcze Benedykt Wong, prawda, więc mieliśmy dwóch Benedictów w on... roli Strange'a i Wonga. Więc... No Wong też był ok ale nic specjalnego w tym filmie nie zrobił, e, oprócz tego, że wybuchł, czy coś tam mu się stało. Prze na nadział się nadział na się swoją na to, własną różdżkę. Tak. Dokładnie. Różdżka była fajna, no i tak naprawdę to bulldupy, jeśli ktokolwiek miał mieć w tym filmie, to o to, że łąk nie był Wongiem w tym filmie, tylko był po prostu takim czarodziejem. Bo komiksowy Wong czarodziejem nie jest, no faktycznie, że o bo jest służącym tego y, Strange'a, coś tam nie jest takim Chińczykiem podległym, bla bla a tu można mieć bulldupy, ale kołopały pały, no oni w komiksach mają bardzo fajny stosunek do siebie, oni są tak naprawdę przyjaciółmi. Y -y -y. I tak samo jak Strange jest panem, y, znaczy tak jak się mówi, mistrzem Wonga, tak samo Wong jest mistrzem Strange'a jeśli chodzi o inne rzeczy. Także ich dynamika komiksowa mi zdaniem jest fajna, w filmie tego nie wykorzystano. Ale też um, myślę, że to by wprowadzało kolejną jakby linię, którą, na której trzeba by się skupić i już mogłoby być tego trochę za dużo. Nie no jasne, jasne, znaczy nie było, nie było ogólnie jakiegoś tam, nie mam żalu. Mhm. Może właśnie w tej drugiej części no w sumie relacja u... zostanie rozwinięta. Jest na to szansa. No mhm. no to może przejdźmy do y, minusów, które sobie wypisałem. A, i... czekaj, mogę jeszcze jeden, jeden plus? Oczywiście, jakbym tego. Y... oczywiście. Bardzo podoba mi się to, jak już mówiłem, wspomnienie tych różnych istot ponadnaturalnych, co powinno być super wielkim plusem, mam nadzieję, zaowocuje. Podobało mi się też wprowadzenie Daniela Drama do tego filmu, mimo że zginął od razu. To jest brat Brata Wudu, Gościa, który w komiksach przez pewien czas też był najwyższym tam, tym Sorcerer Supreme. To jest spoko, co prawda zginął od razu, no, ale tam w komiksach też ginie, więc to jest koopały. I pojawiła się też matka Nico Minoru w filmie. Ale o tym nikt nie wie, bo nie była wymieniona z nazwiska. Dokładnie tak. I e, to jest wielki minus. Tutaj m, może... E, czy jeszcze coś chce się dodać do plusów? Na razie plusów? E, pier, Pierwszy minus, jaki sobie wypisałem, to jest daremny Wilen. E, I m, moim zdaniem znowu znowu tak. No, martwi... to znaczy, bo to znowu nie jest do końca vilen, nie? To jest tak, hmm. jak masz w grze Minibosa w połowie planszy i... Hmm. Nikt o no. nim nie pamięta później. Czy znaczy, jego motywacja była ok, ale nie, nie, nie wstrząsnął moim światem? Nie no, w, właśnie co? dla mnie jego motywacja w ogóle była tak bardzo słabo pokazana, że, że no mamy Mikkelsena, dobrego aktora, z którym naprawdę można zrobić wszystko, więc pomalujmy mu oczy i niech, niech cały film biega, no, bo jest na razu... no do, Dobrze pomalujmy. Ja myślę, że o wiele lepiej było, gdyby on zagrał Dormammów, niż y, jakieś przydupasa, bo no, no szkoda Mikkelsena na to, żeby go zabić. Ba bardzo, tak. A te takie toporki co miał to też jakiś artefakt? Czy to po nie prostu ma mu zrobili toporki? To, to akurat nie wiem. W każdym razie ba bardzo charakterystyczny aktor, który naprawdę mógłby dać dużo tej produkcji, gdyby mu pozwolono, a niestety moim zdaniem no, jego postać była no, tak sobie. No, no, kolejny właśnie taki typowy villain z Marvela, czyli no, mamy łebka, który ma jakoś tam na imię, ma jakieś tam motywacje, ale żeby tam e żeby tam <śmiech> dwa miesiące po, po filmie pamiętać pamiętać go jakoś bardzo tak jak Lokiego, to to... Brzmi jak origin tego, kapitana Colda, czyli kapitan Cold powstał w ten sposób, że zbudował pistolet i żeby sprawdzić jak działa, wycelował w nim, wycelował nim w superbohatera. <śmiech> Więc to jest... <śmiech> wiesz... Okej, okay, no niemniej dalej uważam, że. No ja nawet mam cały czas problem, żeby zapamiętać jaką się nazywał. Dobra, teraz wiem, że Kaiselius, ale no, cały czas, jak rozmawiałem już z paroma osobami o tym filmie, i, i zauważyłem, że po prostu jego imię mi umykało tak bardzo, był dla mnie charakterystyczny i do, dobrze rozpisany, więc, więc... no niestety, bo on też jego postać zresztą to jest coś tak, jak ten y, sukubus inkubus z y, school właśnie, że postać, która. Znaczy ja go nawet nigdy w komiksie nie widziałem, bo ja tak naprawdę nie jestem jakimś mega wielkim fanem Stranger'a, Ale on się gdzieś tam pojawiał ponoć jako przydopas z Baronu Mordo Mordą, kiedyś. Mordo. Także dlatego też zakładałem, że Morda będzie jego szefem tak naprawdę w filmie i bardzo mnie zdziwiło to, znaczy w 90% poczułem się strasznie zaskoczony jak usłyszałem imię Dormamu, Bo nie spodziewałem się. Aha. Szokłeś. No a sam Dormamu, jak waszym zdaniem? Fajnie to, mu się refalował. Tak, e efekt był naprawdę fajny, chociaż też miałem takie trochę odczucie, że zrobili znowu kolejnego Galactusa, czyli trochę. Znaczy, tak. no Dormamu w, w komiksach też jest prezentowany właśnie. W, sposób podobny jak w tym, w tym filmie tylko Galactus się pojawił w filmach mówię o Marvel Studios nie mówię nie, nie, o tym nie, nie, nie, nie. No, nie, nie. nie, no, nie. teraz było naw nawiązanie tej do tej nieszczęsnej fantastycznej czwórki gdzie była mgła o imieniu Galactus i... Lepiej niż gumowy potwór z buggen stary. No, al albo w Green Lanternie przecież też Parallax był chmurą, tak? Tak, no, Tak, więc tutaj no, tr troszeczkę takie skojarzenia mi się nasunęły. M może gdyby tr troszkę więcej czasu temu e, Dormamu jednak poświęcono, ale też nie, nie ale można. Ale też Dormamu jest taką na kosmiczną skalę już mhm. przeciwnie. Myślę, że on więc... się pojawi w następnym filmie albo w jakimś trzecim czy coś. bo Powinni go też trzymać na coś fajniejszego niż to, że się pojawia na koniec filmu i idzie Poza tym on też. Znaczy mnie się akurat nie podobało, jak, jak został zaprezentowany ta, ta głowa i że w mu sumie tyle. Nie płonął. Tak, nie podobało mi się, że mu łeb nie płonął. Ale jestem w stanie to zaakceptować, bo reżyser mówił, że on sobie to tak wymyślił, że w tym mrocznym wymiarze, gdzie on mieszka po prostu, że Dolmamo nie ma swojej jakiejś jednej formy. No wiem, okej. Byle się pojawił w filmie i wyglądał tak jak powinien. I no. będzie spoko. No i to, że grał go, Benedykt, to jest. Też tak ja znaczy nic specjalnego, no bo Dormamo nie zrobił nic specjalnego w filmie i tyle, Mads mhm. Mikkelsen mógłby to zrobić, mhm. albo Jackie Chan mhm. albo tak. Jackie Chan mógłby zrobić wszystko e, kolejny minus, który sobie e, zapisałem i pierwszy raz e, mam tutaj, wy, wymieniam coś z czym się nie zgodzę, czyli zbyt dużo żartów, mhm. e, ponieważ dla mnie no żarty były, ale nie było ich aż tak dużo, jak się bałem, że, będzie, że będą No e, mi się właśnie średnio podobało znaczy chciałem powiedzieć, że nie, nie podobała mi się jakość tych żartów, ale ilość była, była, w, była, była w przeliczeniu na kilogramy było dobrze Tak nie, No na przykład y, scena ta na końcu, w której łąk się śmieje z żartu doktora jest straszna no była tak mega źle zagrana ale Wcale nikt się tam... nie spodziewał tej Był sceny Był taki build up no tak, cały film. Ten, Swoją drogą cały cały film praktycznie się Zastanawiałem się... czy łąk się zaśmieje czy nie I tak, i, gdy się. I gdy w końcu ta scena doszła To dla mnie się nie opłacało e Scena w której e Peleryna trzyma stręża, Żeby chwycił inną broń niż chce chwycić Też mi się wydała źle zagrana Przez Pelerynę? Tak Peleryna fatalna aktorstwo W tej scenie no sztucznie po prostu to wyszło, tak no to jest. Bardzo, bardzo, bardzo wymuszona scena moim zdaniem. No ja się tylko cieszę, że Doktor nie był drugim Ironmanem, bo tego, jak czytałem pierwsze opinie to, to było właśnie tak, że o, żarty, żarty, żarty, żarty i to będzie Tony Stark drugi Na szczęście tak nie było. Nawet zaros miał inny. No, to, to, to tony, tak. Tonych Starków już, już mieliśmy wielu w uniwersum Marvela, kinowym. Tylko, no tak, też, też się trochę bałem, że kolejnego Ironmana, tylko tym razem magicznego zrobią, ale. Yy, no nie, nie. Magiczny Ironman. Oh je. Yeah. No bo tutaj pewnie się ze mną nie zgodzicie, ale na przykład ten Star -Lord ze Strażników Galaktyki, to jest dla mnie Ironman w kosmosie. Kapitan Ameryka to jest Iron Man z kijem w tyłku <grydy> Myślę, że się nie zgodzę Tak ja Też chyba się nie zgodzę, no bo kapitan jest lepszy od Iron Mana I tyle Powalił no, mnie ten argument okay. Dobrze, nie, nie zgadza się okay. no. ze mną <grydy> Jestem smutny z tego powodu Kolejny minus, który sobie zapisałem i się z nim nie zgadzam To jest, że Benedict Cumberbatch będzie zbyt Sherlockowy ponieważ widziałem niedawno jeden film z nim, gdzie po prostu grał Sherlocka chociaż to nie był Sherlock i bałem się, że gra hmm. tajemnic? tak, I, i bałem się, że w Doktorze w Doktorze Strange'u w, w Doktorze Strange'u tak, że w Doktorze Strange też będzie bardzo Sherlockowy, ale nic takiego się nie stało Nie, fajnie zagrał, ja, ja, ja nie za bardzo nie jestem fanem tego aktora i nie myślałem, że mi się w filmie spodoba, ale jest okej, okay. jestem usatysfakcjonowany. Mi też się podobało to, to jak zagrał, chociaż był trochę Sherlockowy z tym popisywaniem się na początku przy tych operacjach i tak dalej. I tutaj może od razu przejdę do kolejnego minusa, który sobie zapisałem i on brzmi zbyt szybka przemiana bohatera. E, bardzo dobrze, już walić te originy po prostu ile można. Mhm, prawda. tym bardziej, że pierwsze zapowiedzi były takie, że doktor Strange nie będzie originem, no i byłoby fajnie, ale niestety nie było, no to tak jak mówiłem, znaczy przemiana ci chodzi o to, że on zmienił zdanie na temat tego, co będzie robił jako czarodziej czy... E, znaczy jak sobie zapisałem to, to miałem na myśli, że po prostu będziemy mieli przez 10 minut faceta, który mhm. jest dupkiem i faktycznie mieliśmy przez 10 minut faceta, który jest dupkiem, a który po wypadku po prostu nagle stwierdzi, że o tak, magia i w, w połowie filmu będzie mistrzem magii i to troszeczkę tak wyglądało odrobinę, no. ale, ale nie przeszkadzało bo też to. Nie, nie wiemy ile czasu tak naprawdę on tam spędził w tym kamertacz no, patrząc na zmiany pół roku no to przynajmniej pół, pół roku myślę może być może rok, może więcej, no nie wiadomo trochę tam posiedział myślę, że było okej, okay. no to jedynie co może trochę szybko tam zmienił zdanie na temat tego, że najpierw chciał wyleczyć te ręce nara, ale jak już y, tam zaczął walczyć z tymi znaczy, nie, wiem, tam jak z nimi walczył to później powiedział że nie chce z nimi walczyć i później Tilda Swinton umarła i doszedłem do mnie że dobra, no zostanę przed zami, nie? kołpały. Także to, co to, to co wymagacie z tym hasełkiem, kurczę, to już chyba szósty raz dzisiaj? Przypomniało mi się, że do e, tych takich <głos> rzeczy, takich małych scen, które mi się podobały, bardzo mi się podobało, jak e, rzucił na Mikkelsana tą uprząż o. i ona zaczęła go składać. Bardzo, to była zbroja. To była zbroja, prawie, tak? Znaczy, no praktycznie takie więzy, jak, prawie jak zbroja. No tak, no ale niespecjalnie nie działało pewnie <laughs> jak zbroja. Taka pułapka i stary załóż to nie, będziesz niepokonany. <laughs> Okej, okay, założę. No, ale była bardzo fajna choreografia z tym, jak go mm -hmm. zmusza do klęczenia, później mu te ręce mm -hmm. po prostu i tak dalej. Tak, no, tak, tak, to to też mi się podoba. Zresztą tam w tym całym domu to pewnie była masa różnych historiagów. Pewnie no, tak. tak. przy okazji, no mm -hmm. szkoda, że nie były podpisane po prostu, by było łatwiej mm. się połapać. No ale takie, takie, takie smaczki dla tych najbardziej hardkorowych fanów to też jest za, zawsze coś fajnego um, kolejny minus jaki sobie wypisałem to, to już tak troszeczkę Andrzej mnie z, zainspirował i to nawet chyba w poprzednim odcinku wypisałem sobie yy, słaba muzyka i mam tu na myśli Mam tu na myśli to, że to, to że, mówię, że była że, muzyka ze Star Trek'a? No, tak. że, że po prostu była muzyka, która Po wyjściu z kina nie jesteś w stanie powiedzieć że tam, co, co tam właściwie grało No nie jest to Jingle Wonder Woman No tak. No tak. Nie. I nie jest to zapowiedź tam z Suicide Squad'u, gdzie po prostu każdy wiedział Co to za piosenka Ale to... też yy, myślę, że tak. trzeba odróżnić bo Marvel wykorzystuje sporo piosenek, które zapadają w pamięć Ci się z tym kojarzą, tak jak całe Guardians of the Galaxy było zbudowane mm -hmm. na tym osą awesome mixtape. Mm -hmm. Tak samo w Doktorze Strange'u faktycznie pojawiają się piosenki, tam nawet na początku, że oni je rozpoznają tak, i tak. tak dalej, ale muzyki muzyka... jako takiej nie ma. No i jedynie znaczy jest, ten, jest ale ten kawałek z Star Trek'a tylko, który to... ma, takie fajne, ma takie fajne, takie mistyczne jakieś tam z lat 70. ich brzmienia. Ja on chyba albo leciał też po, znaczy na napisach końcowych, albo leciał coś innego, ale w podobnym stylu. No czyli jak nie, nie jesteś w stanie tego zapamiętać, to znaczy, że nie było też zbyt Nie, no właśnie zrobione, o to mi chodzi, to mi chodzi że ja po prostu siedziałem w kinie i po tym filmiku, co wrzuciłeś na Facebooka, no to mówię, no fajnie, nie? Teraz już wiem, że to jest muzyka z Sartreka i <grym> po co mi to było? No, i ten akurat, znaczy ogólnie uważam, że muzyka w filmach Marvela jest dosyć spoko. Tam w Ironmanie, w Kapitanie, w. No ale tak, że... to jak było. To, to, są, znaczy to są motywy, które ja jestem w stanie na przykład rozpoznać. Zawężesz tak dalej, ale w doktorze stranicznym naprawdę było spało. Kap Kapitan Ameryka jako jedyny ma dla mnie ten taki motyw, który, który jest rozpoznawalny. Też tak jak w every frame painting mówił, mm -hmm. ee, zawsze jest czymś zagłuszony, tak naprawdę. Mm -hmm. Ale no mu muzyki jako takiej. No była ta taka bezpieczna muzyka, no, słabo była, była sobie w tle i jakby jej nie było w sumie bym nie zauważył pewnie. Dobrze i ostatni minus jaki sobie zapisałem i częściowo się z nim zgadzam, częściowo nie, mianowicie e, dziurawa fabuła, znaczy częściowo się zgadzam, było po prostu parę takich scen, które ewidentnie były durnowate, ale było ich bardzo mało, co mnie pozytywnie zaskoczyło. E, na przykład z takich e, głupot, e, których się no po prostu takie już dla czepiarstwa, bardzo mnie śmieszyło to, że ta, mm, ta pani doktor, jak, jakkolwiek ona się nazywała, też niezbyt mhm. mi zapadła w pamięć, e, po prostu za każdym razem, gdy była potrzebna, była w szpitalu i za każdym razem nic nie robiła. Mhm. Tylko czekała. Ale to też czeka, czeka, Czekała na to, aż po prostu doktor wleci i albo on będzie ranny, albo z kimś, z kimś innym rannym. I to, to było takie, takie... Mnie dla mnie Jedyna scena poza szpitalem z nią to była, gdy przyszła do Stręża tam mu mhm. zakupy zakupy. No, zabrać burę. I chociaż generalnie jej, jej no ona... Fajną aktorkę obsadzili. Myślałem, że będzie miała większą rolę. trzymają kciuki, żeby nie była klasyczną. Mikkelsan też mógłby mieć większą rolę. Tak, tak, właśnie. No, to, to jest taki mm, może mały minusik, który można dopowiedzieć, że trochę zmarnowali potencjał tylu dobrych aktorów w obsadzie mając tylu dobrych aktorów, ale no, no, takie głupotki fabularne małe, bo małe, ale były. Mnie zawsze bawiło, jak już miał tą pelerynę i ona mu ratowała życie w tym mieszkaniu, e, że nie spadł na schodach i mhm. tak dalej. Przede wszystkim go broniła, co nie zmienia faktu, że jak później się Nowy Jork zaczął składać i on zawsze ryjem walił o każdą <śmiech> ścianę wieżowca, to... Mhm. No bo też y, nie podobało mi się to, że y, scena, w której y, umiera y, starożytna tak? mm -hmm. y, to jest ten moment, w którym chociaż przez moment ten film dla mnie powinien być poważny. Tymczasem następna scena zaczyna się od durnowatego żartu i to mi też tak troszeczkę nie, nie, nie zagrało, że tak, no to był ten moment, w którym powinno być trochę ciszej, a, a, a od razu walnięto jakimś takim sucharkiem, nie, nie spodobało mi się to, ale to, tak, tak jak wspomniałem wcześniej, tego było naprawdę zaskakująco mało, jak dla mnie takich, takich ewidentnych głupot, nad którymi ludzie często, często się pastwią. No, no W sumie, w sumie, w sumie tyle. Ta, ta pani doktor to był taki, tak bardzo mi się, mi się rzucała w oczy, jeżeli chodzi o te małe małe bezsense, jeśli chodzi o, o fabułę. No, poza tym właściwie nie mam się czego przyczepić. No Myślę, że chyba też nic się nie rzuca takiego w oczy. Fabuła, Fabuła była, okay, taka, no, jak była, była jak też zawsze, taka bezpieczna. No. No. Niestety tak taka jest formuła. No. Trudno też jak robisz Origin, no nie zrobić tego Originu tak naprawdę, to jest dlatego... Znaczy ja tu nie krytykuję, że, że był Origin, tylko No, no ja krytykuję, no kół... dlatego aha no, okay, tak sorry. mówię. W kółko jest to samo, nie więc no idąc na film Marvela, no to tak jak się nabiłem no, wcześniej, tego... że nie można go zaspoilerować, bo... Wiesz czego się spodziewać, dlatego ja w tym momencie cieszę się na przykład, że pojawił się Dormammu, że były te mm. takie inne rzeczy po prostu wspomniane, bo przynajmniej było coś takiego, co mnie zaskoczyło faktycznie. Mm -hmm. O właśnie, te, teraz mi się przypomniała jeszcze na taka głupotka, która trochę mnie śmieszyła w tym filmie. Filmie. Mianowicie jak doktor Stręcz się dowiedział o tym kolesiu, który nie chodził, a potem zaczął w magiczny sposób, jak się okazało, chodzić. I on tylko miał jego imię i nazwisko, tak? I w następnej scenie znalazł go gdzieś na jakimś... Ale bądź, też nie boisk... wiem, ile to trwało, stale się tak? I nie nie? właśnie też brakowało mi tego przejścia, takiego bardziej płynnego, jak chociażby, nie wiem, siedzi przy komputerze i czegoś szuka albo I nie... Sprawdza nie, na Facebooku, tak. Dokładnie tak, że na Twitterze albo co tam jest w Stanach najbardziej popularne w sumie, nie wiem. Twitter i Facebook. No chyba, chyba tak, więc, więc też mi takiego przejścia trochę, trochę zabrakło, ale to też jest takie taka ma, małe czepianie się w moim stylu. Nie no ja się ogólnie cieszę, że od normalnego życia doktora do tego magicznego no, naprawdę szybko przeszli. Już mm -hmm. to nie trwało pół filmu, tylko... No to jakby Mel Gibson to kręcił, to... Dobrze, więc tak podsumowując, dla mnie doktor Strange był bardzo dobrym filmem, mega zaskoczył mnie pozytywnie. Nawet powiem tyle, że Wdarł się do takiej mojej top, tr top trójki Filmów na Marvelowskich Z tego uniwersum ich Obok Kapitana Ameryki dwójki Oczywiście i Antwana To jest dla mnie taki Trzeci film powiedziałbym Nie jest to może jakieś top 5 wszystkich filmów komiksowych ale, ale na pewno dla mnie jeden z najlepszych Filmów Marvela Przed czy po Konstantinie? <śled> Przed też Ale led ledwo no, nie, nie, nie, nie, nie ja, Jak tak sobie przypomnę, przypomnę Konstantino to... A Keanu Reeves ponoć był jedną z osób rozważanych do tego, żeby zagrać Stranger. No, to, to by dopiero było ciekawe. No, no w sumie może by się nadał. Nie, nie spoko, ja tam grubie. Mhm. Tak. John Wika też bardzo fajnie zagrał. Jak najbardziej. No ale tak, tak mi się film bardzo podobał, dla mnie to jest takie to trzy z filmów marvelowskich, czekam na kontynuację jak najbardziej, mam nadzieję, że ci sami twórcy zajmą się reżyserią, scenariuszem, byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dla mnie też git trochę więcej e, przeciwników, jak już wprowadzili wszystkich tych popleczników Strange'a i osoby, które się mogą pojawić. To żeby na to nie tracić czasu po prostu, tylko no tak od bardzo. razu żeby mordo, coś tam. Dlatego, dlatego ja właśnie bardziej się cieszę na... No szczególnie dlatego bardziej podoba mi się ten przed Iron Man 2 od jedynki, mimo tego, że nikt inny na świecie chyba tak nie myśli. Jest jeszcze jedna osoba, którą znam, która może tak myśleć. no Dlatego mi się bardziej podoba, bo po prostu pierwsza scena, on już jest w tej zbroi i można lecieć. Tak samo kapitan, nie trzeba czekać aż się stanie duży, tylko można od razu go wrzucić na statek, gdzie zrobić taki roz rozrubę, że no, szczena opada na ziemię. No to było bardzo fajne. Także, mnie Doktor spodobał się troszkę mniej niż się spodziewałem, ale też uważam, że jest na pewno jeden z najfajniejszych filmów Marvela, no jest najbardziej oryginalny wizualnie. Mm -hmm. No to tak to. Więc tak, jeśli jeszcze nie widzieliście, to Wart, pod, warto zobaczyć. Jak najbardziej. Jeśli macie Maxa w okolicy, warto w IMAXie. Tak, Na pewno. Dobrze. A I teraz może tak już odejdźmy od tego filmu, przejdźmy do komiksów, bo zauważyłem, że w wielu miejscach.. Yy, o filmie dużo się mówi, ale w niewielu z kolei wspomina się o komiksach z doktorem Strangem, a tych już parę w Polsce wyszło, zresztą tutaj wiem, że Bartek wspomni nie tylko o, o tych, które wyszły w Polsce. Widzę, że na rozpisce masz przysięgę. Eee, tak, mam. Tak. No to, to akurat jeden z tych tak, no, to, to, to może trzech ma... komiksów z Strange'em, który już w Polsce ostatnio... Tak, tak, to może właśnie zacznijmy od doktora Strange'a e, Przysięga. To, to jest komiks wydany w, w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela, tom 56. Z tego co wiem, już jest bardzo trudno dostępny, chyba tylko z drugiego obiegu. No myślę, że teraz nawet jego cena pewnie podskoczy w drugim obiegu. No całkiem możliwe, a y, dla mnie osobiście jest to najlepszy komiks z doktorem Strange'em, który jak dotąd w Polsce wyszedł no, zechcesz znaczy ja, tak jak mówiłem, nie za bardzo się na doktorze znam, musiałem się ostatnio znaczy właściwie wczoraj po, posłużyć trochę internetem żeby tam zobaczyć co jest fajnego i po prostu coś z tego namierzyć przysięga no, jest bardzo fajna ale to jest też Brian Wong. także Te, otóż to yy, wiadomo, jest naprawdę jakby, zostaw ten... mi go później czytałeś no, <laughs> ten komiks po raz pierwszy, naprawdę zrobił na mnie fajne wrażenie i widać, że na reżyserze zresztą scenarzystach filmu też ponieważ film bardzo delikatnie, ale jednak do niego nawiązywał, choćby z tą sceną, kiedy Strange był właśnie operowany, a jego forma astralna latała tam w koło. Aha. Tutaj właśnie może dopowiem, doktor Strange przysięga, scenarzysta Brian Von, rysownik Marcos Martin, czyli to jest ten duet, który jest także odpowiedzialny za The Private Eye, za um, kilka innych tytułów, które um, ukazują się w ramach tego ich um, autorskiego wydawnictwa, gdzie komiksy publikowane są um, Cyfrowo i można za nie płacić, aczkolwiek niekoniecznie trzeba, ale zawsze warto wspomóc twórców. O czym jest Przysięga? Przysięga to jest historia, w której dr Stręcz musi uratować życie Wo Wonga, tak? I tutaj udaje się do m.in. do takich podziemi Nowego Jorku, gdzie odkrywa czające się tam zagrożenia e, tutaj może nie, nie będziemy za dużo spoilerować, na pewno fajne jest to, że dużą rolę ma tam e, e, Christine Palmer, tak, czyli tak. nocna. na jakiej tam jest ta pielęgniarka, pielęgniarka. w ogóle cały komiks rozpoczyna się od takiej sceny właśnie w tym jej, jej, no, jej przychodni tak to to, chyba tak, w jej szpitalu bo to jest postać, która y, leczy tam, daje tam usługi te medyczne, mm, Super bohaterom i tym również tym złym postaciom, które tego potrzebują, po prostu. Tak, i y, no komiks zaczyna się bardzo ciekawie ponieważ właśnie pojawia się tam łąk z rannym strężem, później e, sytuacja się odwraca, bo to życie Łąga trzeba ratować, generalnie historia składa się z pięciu zeszytów e, bardzo fajne tempo jest utrzymane przez cały czas, e, rysunki Markosa, Martina e, taka cienka, delikatna kreska, ale bardzo e, przyjemna dla oka przynajmniej, przynajmniej ja tak uważam mm, Nie, bardzo, bardzo jest ładne wizualnie przy okazji też na przykład jeśli komuś nie podobają się te piżamy, które dr Strange, Strange z z reguły w komiksie nosi takie szerokie koszule z rajtuzami. Mhm. Um, oni tutaj fajnie uwspółcześnili ten kostium. To jest do, dokładnie to samo z tym, że on chodzi w, w ładnych spodniach, w fajnej koszuli, także też wizualnie no, akurat na to wspominam, bo ja często bardzo zwracam uwagę na to, jak sobie bohaterowie wyglądają. E, także no, cieszę się z tego, jak tutaj zostało przedstawione. No i komiks jest po prostu fajny, bardzo fajnie się go czyta, bardzo szybko y leci. Tak, i to wydanie z wielkiej kolekcji, no, jeżeli macie chociaż jeden tom, to wie, wiecie czego się spodziewać, twarda okładka, e, fajny gładki papier, no tak jak już wspomnieliśmy, te wcześniejsze tomy są obecnie bardzo trudno dostępne, ale jeżeli gdzieś tam przyuważycie przysięgę, jak najbardziej polecamy. E, I mam jeszcze z te, również z kolekcji komiksów Marvela, w ogóle na 8 tomów, które kupiłem przez... Już chyba ponad setka jest, to na osiem tomów to właśnie dwa tomy są z doktorem Strężem Dwa są ogólnie na całą setkę. Aha, no to, to, to mam wszystkie tak fajne, nie, nie, nie, nie, bo sobie obiecałem, że będę kupował wszystkie Dardewile, wszystkie Stręże e i z Daredevilem już mi się nie udało, a ze Strężem najwyraźniej się udało. Mam jeszcze toro Odrodzenie Straczyńskiego, też bardzo fajna rzecz, ale do Straczyńskiego zaraz jeszcze przejdę. Natomiast Doktor Strange Bezimienna Kraina Poza Czasem, tom 72 wielkiej, wielkiej kolekcji komiksów Marvela. To jest no. też komiks, do którego film bardzo, bardzo delikatnie nawiązuje. Tak, i to jest komiks już taki bardzo e, klasyczny. Mm, autorami są Stanley i Steve Ditko. E, o tym komiksie mówi się, że gdy nad nim pracowali, to tam różne dziwne substancje w powietrzu latały i moim zdaniem... <grym> moim zdaniem to widać, <grym tak. <grym mgła Granta Morrisona. Mgła Galaktusa ich opanowała, ja na tak. E, no, komiks jest, m, pomimo swoich lat oczywiście, wizualnie dla mnie jest dalej oszałamiający. No, Steve Ditko to jest po prostu mistrz. Sama historia, no to, jest jedno, to są jednak te lata 70., to już dla współczesnego czytelnika czasem jest problem, aczkolwiek dla mnie wydaje mi się, że... Mm, Historia może formą się troszeczkę zestarzała, bo to są takie e, chaptery po 10-12 stron, które ukazywały się w antologii Strange Tales I po prostu tak co, co 10 kary, co 10 stron mamy jakiś cliffhanger taki lepszy bądź gorszy Ale e, jako całość historia się broni do dzisiaj, jest wizualnie No wizualnie jest po prostu przepiękna e, Dla mnie no, nie aż tak bardzo dobra jak e, przysięga ale, ale dalej robi duże wrażenie, jest to gruby tom przede wszystkim, tutaj jest, e, niestety strony nie są numerowane, ale na pewno ponad 200, e, więc, więc jest czego czytać, jest, jest, jest nas co patrzeć, wiesz. no tutaj sobie kartkuję i dalej jestem zachwycony rysunkami Ditki, który, no, który jest po prostu legendą i no, zobaczcie sami. No, no. Ja, ja cały czas uważam, że żeby rysować komiksy z doktorem Strężem trzeba myśleć bardzo nieszablonowo. Tak Bardzo nieszablonowo i Ditko pokazał już te 40 lat temu, że, no, że, że jest po prostu geniuszem. i, i ten, ten komiks to tylko udowadnia. Nie. Fabularnie mamy starcie z Dormammu, z Mordą. Myślę, no, tu jest to jest podobnie tak jak w filmie, tak jak e, w filmie Dormammu okazał się tak naprawdę głównym złym, którego e, przy dupasem był Casey Lewis. Tak w komiksie jest sytuacja troszkę, znaczy właściwie identyczna z tym, że Casey nie ma, a jest e, mordo. Morda. Jest mordo, tak i no, wygląda zabawnie, ale, ale to, to też jest... E, taka charakterystyka te, tamtych lat. Nie? Fajnym plusem takich starych komiksów jest to, że reguły nie były jeszcze ustalone tak mocno jak dzisiaj są po tych 50 latach, także pomysły, na które Stan Lee bądź scenarzyści i rysownicy wpadali w tych czasach są dosyć ciekawe nawet dzisiaj. I, i też nie tylko w Strange'u, ale właśnie choćby w starych torach To, to, to jest akurat coś fajnego. Ogólnie te komiksy sta, z tamtych czasów się wyróżniają takimi... Um... No i świeżością. Świeżością, tak zdecydowanie. I do tej pory są świeże. Mhm, tak. Dokładnie. Natomiast e, trzeci komiks, o którym chciałem wspomnieć to, i ukazał się po polsku, to jest właśnie ta najnowsza historia, którą w zeszłym e, miesiącu opublikowało wydawnictwo Egmont, czyli Doktor Strange e, Początki i zakończenia. To jest, scenarzystą jest właśnie wspomniany już wcześniej J. Michael Straczyński. Rysowni, wspomaga go Sam Barnes i sprawdziłem, to jest kobieta. Rysunki Brandon Peterson, i to jest taka, tutaj trzeba na początku wspomnieć, że to, to, to, jest, to jest Ellsworth. To nie jest kanoniczna historia Chociaż jest bardzo bliska te, temu kanonowi Po prostu um, Straczyński o, otrzymał zadanie Troszeczkę uwspółcześnienia tego Originu doktora Stręża um, Z zadania wywiązał się Moim zdaniem tak sobie e, Ponieważ po prostu no, z, Zrobił to co mu kazano o, Odświeżył ten, ten Origin Nie dodał tam praktycznie nic nowego e, no, parę scen e, takich, takich troszeczkę zmienionych względem oryginału Widać bardzo mocno inspiracje Matrixem, które tak średnio pasują moim zdaniem do, do tego komiksu, on się kompletnie niczym nie wyróżnia na, na plus ani na minus, rysunkowo jest ok. Scenariuszowo jest tylko, bądź też aż okej, okay. no, no ja po Straczyńskim jednak y, spodziewałem się dużo więcej, bo i jego tor, o którym właśnie wcześniej wspomniałem, mi się bardzo podobał y, i jego run w Spider-Manie generalnie oprócz tego nieszczęsnego Sin's Past y, oceniam dobrze, no i spodziewałem się, że tutaj też będzie fajna historia, tymczasem dostałem taki, no, taki średni komik z średnimi rysunkami, który można przeczytać i następnego dnia zapomnieć, y, to jest y, pierwszy tom y, klasyki komiksów Marvela od Egmontu i no, moim zdaniem można było wybrać coś lepszego no, na początek y, Jeżeli koniecznie chciano coś z Doktorem Strangem, bo, bo film się akurat zbliżał na ekrany kin Też można było wybrać coś lepszego No ale tak, no, komiks y, no, można kupić, aczkolwiek nie spodziewajcie się ni niczego rewelacyjnego y, No Po prostu, tak, taki średniak Natomiast ty jeszcze, z tego co wiem, czytasz tą, czytałeś przynajmniej tą obecną serię, tak? Tak. Ja mam ogólnie wypisane kilka komiksów, które w Polsce nie wyszły, także do no. tej aktualnej serii dojdę zaraz. No to działaj. Bez jakiegoś konkretnego porządku, bo powiem tak, no tak jak mówiłem wcześniej, sprawdziłem sobie listę, kilka list komiksów takich ze z Doctor Strange'em, które ponoć są najlepsze, które warto by było przeczytać. Kilka z nich przeczytałem no i myślę, że najlepiej faktycznie wypada coś, co się nazywa The Triumph and Torment to w Polsce nie wyszło, tam scenarzystą jest Roger Stern rysownikiem jest Mike Mignola także to jest coś, na co od razu trzeba zwrócić uwagę Andrzej się, Andrzej, Andrzej się podniósł z kanapy otworzył oczy wizualnie ten komiks jest naprawdę no, cymesik po prostu Hmm, lepszy, lepszy niż nie, nie jedna rzecz wydawana dzisiaj. E, historia jest dosyć ciekawa, ponieważ e, trzeba bardzo mocno siedzieć, znaczy wypadałoby bardzo mocno siedzieć w doktorze Dumie i jego, e, jego historiach, m, ponieważ on tutaj jest właściwie drugim głównym bohaterem. Znaczy i... Przepraszam, że przerwę. Mm -hmm. Chyba nawet w tytule z Doctor Strange and tak, Doctor Doom, tak, prawda? Tak, tak, tak jest jakiś tam ten główny długi tytuł. E, spokojnie, zresztą teraz można to nawet wy wyrwać za 3,50 euro na Comixology w promocji. Także naprawdę warto, bo to jest 154 strony. Co prawda tam są trzy historie połączone. Ale, ale warto. Tam wydać 15 złotych, na no to nie ma problemu. Poza tym Mike Miniola. Mm, komiks opowiada o tym, że Doctor, St Doctor Doom... Mm, jakby to powiedzieć. Nie, nie, nie prosi Strange'a o przysługę, a jego przysługa Strange'a zostaje zagwarantowana doktorowi dumowi w pewnym w pewnych zawodach powiedzmy. I dum wykorzystują w taki sposób, że zmusza Strangea. No nie będę, mówił, nie będę mówił, że go prosi, ponieważ dum w komiksie sam stwierdza, że on nie będzie nikogo nigdy prosił. Jak więc, to, doktor dum. Więc. Skłania może tak. Nie no. Przymusza, przy, przy, przymusza powiedzmy Strange'a do pomocy w e, odbiciu e, e, duszy matki Duma e, z rąk Mephisto. ponieważ jego matka e, kiedy była cyganką i kiedy jeszcze żyła m, była również czarodziejką i w pewnym momencie swojego życia, żeby zadbać w ogóle o życie swojego całego tego stada cyganów w którym stada. <śmiech> jej, to społeczności to, to by trzeba powiedzmy. było wyciąć, bo te, e, tej polski B cyganów, w której żyła e, w tych wozach Zawarła pakt z Mephisto, że on jej po prostu pomoże, no daje jej moc i, i tyle, no, wyszło jak wyszło, więc zaraz po tym umarła i Mephisto zgarnął sobie jej duszę. No i, i, i doktor Dum, odkąd stał się już pełnoletni, odkąd miał swoją, odkąd jest doktorem Dumem co roku w tej same, <coughs> tego samego dnia po prostu próbuje odbić duszę matki od, od Mephisto. I tym razem trafia na to, że doktor Strange ma mu w tym pomóc. Strange trochę przyucza Duma, z magii, później razem wchodzą do wymiaru Mephisto i po prostu wywiązu wywiązuje się bardzo fajna walka, która kończy się w sposób powiedzmy dosyć nieszablonowy bym powiedział, ale z drugiej strony bardzo fajnie pokazujący kim tak naprawdę jest doktor Doom, ponieważ mamy tam różne zdrady i inne tego typu rzeczy. Także naprawdę warto to ponieważ jest to jedna z ponoć najlepszych historii z doktorem Strange'em i również z doktorem Dumem. Przy okazji w tym wydaniu z komiksologii, yy, tak jak powiedziałem, no są jeszcze dwie historie poboczne, niezwiązane wydawniczo z tymi. Jest również właśnie jedna fajna taka całkiem z Dumem, chyba z lat 70., kiedy ten komiks jest z lat 80., w której jest właśnie pokazana jedna taka walka jego z Mephisto. Ta druga, znaczy ta trzecia historia ze Strangem jest już kompletnie niezwiązana i właściwie na tej nie doczytałem. Ale i tak czuję się zachęcony. Na pewno warto sięgnąć. Poza okay. tym również e, widziałem, że chwalony jest Ran e, Steve'a Engelharta w Marvel Premier e, dziewie, numerach 9 do 14, czyli tam jest kilka, kilka komiksów powiadających historię, m, która kontynuuje właściwie tą z poprzednich zeszytów, ale nie trzeba ich czytać, żeby ją ogarnąć. E, Szczerze mówiąc nie przypadły mi te, do gustu, te komiksy do gustu, ponieważ ja nie jestem niestety fanem właśnie tego, tego starego scenopisarstwa, gdzie większość rzeczy opowiada się w narracji, a kiedy nie pojawia się narracja w, w, w osobnych ramkach, to postacie po prostu same są narratorami historii w taki dosyć chamski sposób, dlatego... Z tych. Widzimy, pięć widzimy, co robią, one mówią, co robią, i tak, jeszcze dokładnie. narrator dodaje co Dokła one robią. Dokładnie. To, to jest rzecz, która mnie nie przekonuje. Staram się czytać takiego miksu wtedy po prostu omijając niektóre dymki i, i wszystkie ramki jakie widzę. Um, przeczytałem dwa zeszyty tylko, które zamykają tą historię w pewnym sensie. Uh -huh. e, one są teraz do, do, do dostania na komiconorii za nie wiem, złoty 79 w euro. Uh -huh w sensie euro 79 centów And Andrzej dalej e, także, także można spokojnie wyrwać Pon nie, znalazłem już. Mm, i akurat w tych dwóch historiach było tyle ciekawe, że to był chyba jedyny komiks albo jeden z bardzo, bardzo niewielu ponieważ nie pamiętam innych, w których po prostu widziałem Szuma Gorad y w akcji Aha. Szuma jak dla mnie jest jedynie postacią z, z gier Marvel vs. z kapką. Mm, a to akurat okazało się, że to były komiksy, w których Szuma pojawił się chyba po raz pierwszy Także to, to, to też jest dosyć, dosyć zabawne. No, historia była jaka była bardzo ładna, naprawdę bardzo ładnie narysowana, ponieważ mm, wiele starych komiksów nie jest zbyt ładnych. Ten naprawdę warto zobaczyć choćby dla strony wizualnej, bo, nie, bo jest bardzo ładnie narysowany i bardzo ładnie pokolorowany. Uh -huh no właśnie to jest chyba to takie małe potwierdzenie te, tego co powiedziałem wcześniej, że doktora Strange'a rysować to powinni naprawdę tylko tacy rysownicy, którzy widzą więcej i czują więcej i to, to jest taki komiks, który się sprawdza pod myślę, tym że tak. Tak, Grant Morrison kiedyś pisał Strange'a? Nie mam pojęcia mógłby się nadać, no na pewno nie chciałbym zobaczyć komiksu z doktorem Strange'em rysowanego przez Alexa Rosa, bo to strasznie mi się mijało Ar Arumita? o, tak Okay. Jestem, pewien, jestem pewien, że młody Romita coś nam rysował ze Strangem i nie było to zbyt fajne. Yy, no Zresztą na, na pewno rysował jedną z historii, która się ukazała w, w, w, dobrym, w, dobrym, Albo w, komiksie, w dobrym komiksie w spider manie mhm. Był taki yy, zeszyt, w którym y, Spider-Man musiał wejść w pewnym momencie do tego wymiaru mistycznego i pomagał mu Doktor Strange. Był to zabawny komiks, ale, ale wizualnie taki, no, nie, taki niestety sobie. Niestety, JR, J.R. jest moim y, arcywrokiem, także nie lubię jego komiksów. Jest twoim nemesis. Hmm. No, on o tym pewnie nie wiem, ale <grym> <grym> to ważne, że ja wiem. Dobrze. I y, tak, to są w sumie jedyne takie stare komiksy, jakie sobie sprawdziłem y, na żywo. O, oprócz tego oczywiście na pewno warto polecić aktualną serię która Strange z Marvel, All New, Different Now, coś tam, 3000. Nie wiem, jak, znaczy serio, naprawdę nie wiem jak się teraz nazywa to wszystko. chyba znowu do Marvela wróciło czyli nową serię Doktora Strange'a aktualną, aktualną, bo nowa ma jeszcze wychodzić Aha, także aktualną, Dobra. tą pisaną przez Jason Arona i rysowaną przez Chris'a Bakalo. wszystko co pisze Jason Aron zazwyczaj jest godne polecenia, Dokładnie, więc... dlatego pewnie warto się za to wziąć, seria jest fajna, jest dosyć zabawna no, Doktor został delikatnie odświeżony, ponieważ po to po zakończeniu Secret Wars, które swoją drogą też warto przeczytać Strange też ma tam bardzo dużą, naprawdę fajną rolę Także Secret Wars, lead up do Secret Wars w New Avengers, to są też super historie z Dr. Strange'em. Ta nowa jest fajna, bo jest po prostu zabawna, jest na początku bardzo taka na luzie. Pokazuje doktora Strange'a w sposób, w który on chyba nie był wcześniej pokazywany, ponieważ bardzo widać dychotomię pomiędzy realnym światem i tym jak doktor Strange widzi świat. No, trudno to wszystko opisywać, ponieważ trzeba tam spalić coś zabawnego papierosa pewnie, żeby to wszystko zrozumieć. Mhm. Ale jest bardzo fajnie, no i są takie patenty typu, że Dr. Strange już od tylu lat po prostu bawi się w magię, a żadne zaklęcie nie jest bez swojej ceny. Więc w jakiś sposób ono musi na niego wpływać. Tak jak było pokazane tam w komiksie, że pierwsze zaklęcie, jakie Dr. Strange rzucił, owocowało tym, że później przez następne trzy dni po prostu żegał cały czas. Mhm. W tym komiksie Aaron wprowadza coś takiego jak taki zakon tajemny, strasznie założony przez Łąga osób, które mają e, na siebie przyjmować zabłatę za, za, za czary Strange'a. To jest fajna rzecz, tak samo jak to, że na przykład Dr Strange już po latach czarowania e, nie może po prostu, jego ciało tak się zmieniło, że on nie może jeść normalnego jedzenia, tylko musi jeść magiczne e, ochydności, jakieś tam macki, inne rzeczy. Łąk mu to gotuje, po prostu wyjmuje z magicznej lodówki. To jest, to jest po prostu, prostu zabawne. Okay. Także warto to przeczytać. I znalazłem też komiks z serii season one, czyli takich odświeżanych w postaci, Hmm, który również jest te, przez ten sanduet robiony, czyli Aaron i Bakalo więc zakładam po prostu, że musi być fajny ponieważ w tej serii ja mam w domu u siebie uh, X-Men Season 1 bardzo fajny, bardzo no po prostu bardzo spoko komiks. O nastolatkach, a mnie coś w komiksach o nastolatkach zauważyłem po prostu pociąga, także... Nieźle brzmi. No, no wiem, ale to mi pasuje... No, mieliśmy po... kumpla, który bardzo lubił Teen Titans, więc to dopiero źle brzmiało. <grym i znać> tak, tak. Poza tym rysownikiem akurat w, tym, w tych X-Menach też jest gość, który rysował ostatnią serię Young Avengers która była bardzo fajna, także e, przez to, że X-Men i Season 1 jest spoko, polecam również Myślę Cross Ranger. Aha. I to w sumie tyle. Dobrze, to my, może teraz, tak na momencie, chociaż odejdziemy od Marvela i doktora Strange'a, ponieważ w ostatnich dwóch tygodniach przeczytaliśmy także inne komiksy i Andrzej tak biedny siedzi i czeka. Nie, ja, ja słucham z dużym zainteresowaniem. Czy już, tego, ku, już kupił cztery komiksy na Comic Nie, bo nie mam podpiętej karty do komiksu, czy no, się zmienić. No w Żal, na pewno masz, widzę tutaj, fajne komiksy. Znaczy, to, to, to, to, to, to, to, to, chyba fajne. To, to tak, podrywałeś laski? Tak. Chcesz zobaczyć fajny komiks? <chi> Chyba tak, haja. mam. No. Eee, więc wyjątkowo Marvel. Oh, yeah. eee, Seria, na którą czekaliśmy 9 lat? Za długo. No, 9 lat. Czyli pierwszy numer Cage'a autorstwa Gendego Tartakowskiego. Caju z wykrzyknikiem. Wczoraj mi zajęło trochę, żeby znaleźć tę serię. Ale kupiłem sobie ten pierwszy numer na Colicology, tak. I jak Ale... ci się podobał? Wolałbym, żeby to była kreskówka. Szczerze mówiąc. ten mm -hmm. komiks jest ładny wizualnie na no wygląda jak kreskówka Gendiego Tartakowskiego, ale dialogów jest tam po prostu no, strasznie mało, także wolałbym to zobaczyć nawet w kreskówce bez dialogów po prostu niemej, albo tylko z odgłosami. Tak, ale wszystko co rekompensuje, to widziałeś jak Wolverine biega. z <głosy> wiem, no, jest naprawdę świetnie narysowany, tylko moim zdaniem nie, nie warto tego kupować, ale no test, No jasne, mi się jak najbardziej podobało. Podoba mi się e, to, że się dzieje w 77, a nie współcześnie, żeby Luke Cage e, był ogolony na łyso, miał brudkę i tak dalej, tylko może chodzić w swoim klasycznym, przypałowym... W tiarze i z, z kratą na wierzchu. Do, dokładnie tak, w końcu ma klata na nazwisko. No e, więc bo, powinien to robić, e, no ja bardzo lubię styl rysowania e, Tartakowskiego, więc e, to jak się pojawiają ci pierwsi przeciwnicy bankrollers, którzy na wrotkach okradają banki i e, jeśli ktoś jest tu z okolicy, to pewnie kojarzy jak szwedzki maluje swoją postać na murach. E, mhm. Natomiast Który z tą parową? Tak tak, tak, tak, z tą, z, z tą i. Połowa z nich stoi mniej więcej tak jak postać szwedzkiego. No ja ci przerwę. Ja sobie w ogóle wczoraj tak sobie siedziałem i myślałem nad takimi, no właściwie nad Suicide Squad myślałem, nad filmem. I no tak mnie bawiło to, że przypomniał mi się, że tam w filmie, w trailerze było wspominane, że o, zrobimy grupę z najniebezpieczniejszych ludzi na świecie, gdzie do niej będzie gość, który wiąże sznurki i ma bumerang, nie? Ale z drugiej strony dochodzę do wniosku, że jak umiesz obrabować bank bumerangiem, to jednak coś w tobie jest. Tak samo jak umiesz, bank na, wrotkach, jak umiesz bank na wrotkach o, o, o, obrabować, to jednak masz powód do dumy. No tylko, że w 77, nie? No, no, no to wtedy było modne. No ale też kradną pieniądze w klasycznych workach na pieniądze z wielkim symbolem dolara, to też bardzo doceniam. No, no ogólnie to jest komik z o czarnej atomówce. Tak, tak, Tylko, no takie mam skojarzenia Ale tak nawet brutalność jest podobna. No tak, jest boom, bach. I, I, i, i cyklot, po prostu tak. też widać po prostu to, co się dzieje z tymi, tak jak w Atomówkach, jak mój, później mózg wychodził i miał różne, różne dziwne siniaki, to tutaj Luke Cage wygląda, wyciąga gościa z więzienia przez kraty i przy okazji ściąga mu przy tym. Znaczy pęd tego wyjmowania, ściąga z niego ubranie. Do, do, dokładnie tak. Jest, bardzo lubię to takie wydłużanie szyi jak ktoś krzyczy. Mm -hmm. no Wolverine ma najlepszy, to jest najlepszy <laughs> kanał w historii komiksu w ogóle jak, jak Wolverine tutaj biegnie. E, Fabuę z niczym, oczywiście. No, jest, tam nie ma fabuły, znaczy jest tylko tyle, że bohaterowie w Nowym Jorku znikają. Do, dokładnie tyle. tak. No i spo, spodziewam się, że e, Myślałem, że, na, że myślę, że w czwartym numerze, bo to, ta seria Chyba będzie cztery miała numer. cztery numery, e, na końcu będzie napisane, że Luke Cage znowu uratował e, Nowy Jork przed. E, Miasto Nowy Jork. Właśnie. Lektor powinien tutaj być. To no powinien dlatego być to komiks by była super wszystko. kreskówka, naprawdę. Siedem minut na każdy zeszyt, albo nawet na całą serię, i to by było super. Mimo wszystko nie żałuję, że kupiłem, bo wiem, że naprawdę dobrze uśmiałem się, co się też. Nie, ja też nie żałuję, ale nie polecałbym komuś akurat osobiście. Ale, znaczy, może poczekać na trade, żeby. Myślę, żeby się dowiedzieć, czy to wtedy ma jakiś większy sens. Dokładki tak, też bardzo ładne. Tak. Były. Nie, ogólnie to wszystko jest bardzo ładne po prostu. Jak lubicie styl Gendiego Tartakowskiego, no to komiks na pewno się wizualnie spodoba. Dokładnie, więc no, ja, ja od siebie polecam. Okładkę mam w wariancie z uh, Randy Jules. jeśli ktoś każe rapowy zespół uh, ja. amerykański. Ja jestem zbyt biały. <laughs> Akurat. Jest w nim jedna biała osoba, czyli właśnie LP. Uh, polecam. Może spróbujcie cyfrowo. No ale jeśli. Nie, szczerze mówiąc, ja bym akurat ten komiks, jeśli już do kupienia, to polecał go kupić w, fizycznie, żeby go mieć w rękach i móc się przyglądać tym rysunkom. Myślę, no, że tak by się bardziej wpisował. sobie. Tablet sobie te, te, No Ale też tak. możesz. Ale ja, ja osobiście polecam. Czekam na następne numery. Cieszę się, że po 9 latach to w no, końcu fajnie, wyszło. Fajnie. Ciekawe, czy po czterech numerach też pojawi może się coś, coś innego. Może niekoniecznie Cage, może Gent Tartakowski by chciał zrobić coś innego. Komiksy o czakimczanie. E. Tak, albo Ghost Riderze. Tu w końcu byłby jakiś komiks z Ghost Riderem. Jakiś Albo mógłby zrobić komiks o galaktusie i jej srebrnym surferze. Nawiązując takim jak do... Galaretus i Srebrny Skater w 48 Dokładnie. stronach. To... Albo e, jak e, w odcinku Dexter'a z, z Ten Dial M for Monkey, gdzie był, jak mu było na imię? Mandark. Nie, nie, nie, jak było ten, temu Galactusowi, co Green robił z planet. A nie pamiętam. Sprawdzimy, hmm. sprawdzimy. sprawdzimy. Ravki, czyli, ravki. czyli Cage jak najbardziej godny polecenia, mimo pewnych wad, pewnych tak? Tak, jak najbardziej. A od Marvela przechodzimy teraz do Image Jej. i komiksu, na który bardzo czekałem. Czyli Glitter Bomb. I uwierz mi, bardzo ciężko jest znaleźć w, na goglach Glitter Bomb, jak pierwszy raz wpisujesz. Pisałem wczoraj. I znalazło ci o tym, że wysyłają ludzie sobie tak. bomby z tym? Z, z brokatem. <głos> Masakra. A ty chciałeś komiks o lasce, której wychodzi macka z ust i zabija ludzi. Co się dzieje z tym światem? Skandal. No, no natomiast streściłem Wam e, bardzo hamsko, e, czego możecie się w komiksie spodziewać. E, komiks napisany przez Duet e, Jim Zup i. Gibril Morisset Pan. Gibril Morisset Pan. Nie, no, tak może nadmienię, że Jim Zup Jim to jest skrót od Jim Zupkowicz. I on ma na swoim koncie też takie tytuły jak Wayward, ten, czyli taki mm, bardzo mangowy, bym powiedział, amerykański komiks. On bardzo w klimacie takiego, e, takiej nastoletniej historii, znaczy dla nastolatków historii mangowej z horrorem w tle. No i bardzo fajne, o właśnie to, i bardzo fajne Skull Kickers, e, które jest po prostu parodią sesji RPG. Mhm. Mm, to był komiks, który tak bardzo parodiował pewne rzeczy, że co miesiąc, w pewnym, w pewnym momencie co miesiąc ukazywał się z numerem jeden na okładce. I na przykład było All New, All Different Skull Kickers, czy The Uncanny Skull Kickers, The Amazing Skull Kickers. I generalnie parodii było dużo, ale tak, tak. Glitter Bomb, no ja pierwszy numer przeczytałem i jestem. Ja jestem po dwóch numerach, ja wiem, że ty czekasz na wydanie zbiorcze. Tak, tak. No. E, natomiast cieszę się. że samo w sobie pokazuje, że mi się podobało. E, cieszę się, że dostałem dwa numery na raz, tak naprawdę. Bo pierwszy kończy się w takim momencie, że od razu chciałem przeczytać, co będzie dalej. I na szczęście, i na szczęście miałem tą możliwość. To <suszy> <suszy> Komik opowiada o aktorce, która według wszystkich jest już za stara, żeby być aktorką. ma problem, Wychowuje sama dziecko, ma problemy z pieniędzmi, bardzo jej zależy, żeby zdobyć nową rolę i pojawia się w niej coś. Nie do końca, znaczy właściwie nie wiemy jeszcze, co to jest. Pojawia się w aktorce, a nie w komiksie. Dokładnie tak. Pojawia <grywia> się w tej aktorce i wtedy jej oczy robią się całkowicie czarne i twarzej się otwiera na pół, tylko nie tak, jak usta powinny, tylko trochę bardziej pionowo. I to już poznajemy na drugiej stronie pierwszego numeru, kiedy główna aktorka zabija swojego agenta. Pojawia się w następnych numerach również policja, która wszczyna śledztwo, dlaczego komuś rozwaliło głowę. Warto, warto się z tym zapoznać? Może też faktycznie poczekać na pierwszy tom, żeby zobaczyć jak się cała e, akcja rozwinie. Ja po dwóch numerach jestem bardzo zaciekawiony. Będę kontynuował wspieranie w zeszytach, e, graficznie, graficznie też to jak Morissette rysuje e, bardzo, bardzo no, ładnie to wychodzi. Zalej, um. Warto wspomnieć, że to jest debiutant kompletny. To bardzo ładnie jest. No to no tym bardziej wybrań, jak, jak na znać. debiutanta. A... Okładki też on robi, czy kto inny? Tak, tak główne okładki to są jego autorstwa, te warianty A. Mhm. Czyli w sumie, w sumie te dwa warianty B nie są tak, tak bardzo ładne. To jest jeden z tych tytułów, który jak image miał swoje Image expo i za, zapowiedział 800 tysięcy tytułów, to jak wyłuskiwałem, co bym chciał z tego tak naprawdę zamawiać i spłaczę, odkładałem to, czego nie chcę zamawiać. No Glitter Bomb był bardzo wysoko i póki co spełnia moje oczekiwania. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie zrobi się z tego Darkness. Pomimo całej mojej miłości do serii Darkness, mm -hmm. mam nadzieję, że to nie będzie po prostu Coś podobnego do tego. Tak, ja, ja tutaj usiłowałem w pierwszym numerze znaleźć, ile dokładnie ta podstarzała aktorka ma lat. Ja z tego co pamiętam, chyba 35. Więc to, no, jest, czy tam to, jest, jako, więc to jest taki. 37 To nie, wi nie widać po niej tak, To jest, to jest, to jest taki, taki typ bycia już babcią, jeśli chodzi o Hollywood. Więc... No ale tam też jej agent mówi, że no ona nie jest brzydka, ale jest. Na tyle ładna, że dzieciakom nie staje, jak, jak mijają ją. Tak, rating M, oczywiście. Komiks dla dorosłych. Nie tylko, tak, no. z, nie, nie tylko z powodu tego, że tam wyrywają twarze i w ogóle in, różne inne dziwne rzeczy. Ale tak, ja polecam, Andrzej. Ja, polecam. ja też, też bardzo polecam. No, ciekawi mnie, jak to się rozwiąże i czy to będzie taka jakby krytyka tego całego środowiska aktorskiego, które no, jest uważane za. Snobistyczna zadufane w sobie i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. o, więc no czekamy jak się komiks rozwinie. <coughs> będę to monitorował i na pewno jeszcze dam znać co mm -hmm. o tym komiksie. Dobrze. E, więc e, ostatni taki nasz dzisiejszy wątek to będą figurki. Bo tutaj. I zabawki. Figurki, zabawki i te, tego <coughs> typu sprawy. Ponieważ nasz gość oprócz tego, że jak doskonale słyszeliśmy też też bardzo dużo czyta i ogląda to filmów komiksowych, to też przy, przy okazji tworzy. Samodzielnie figurki postaci z komiksów. No, no i jakbyś mógł opowiedzieć o tym. Ja, ja, ja, o swojej branży. O swojej branży, tak. Jak to wygląda. No dobra. Od czego zacząć, może? Jak może... zacząłeś? No właśnie, co cię, za, <grym> co cię zainspirowało do tego? Tak zacząłem? No, to było dawno temu, w roku 2010, po prostu siedziałem w tym przy yy, Znaczy od dawna, właściwie jeszcze wcześniej niż w 2010 zdarzało mi się przeglądać takie figurki robione przez kogoś i było to dla mnie wtedy e, bardzo dużym zdziwieniem, ponieważ przez całe życie właściwie nie zastanawiałem się, kto to sobie robi, te zabawki jakby małe mały, te zabawki po prostu były, ktoś tam robił, nigdy nie myślałem, czy to w ogóle robią jakieś dorosłe osoby, że, jest, że za to się zarabia dla mnie po prostu były i tyle no. dzisiaj zresztą też myślę, że większość osób nie myśli o tym jako o czymś poważnym No zabawki są, bo są, nikt na tym nie będzie robił pieniędzy, nikt tam nie ma żadnego talentu i tak dalej. wszystko wychodzi z fabryki mm no ale wyszło na to, okazało się, że w internecie jednak są ludzie, którzy sobie po prostu własne figurki robią składając je z innych e, pewne forum, którego chyba już nawet teraz nie ma Spiderman Online czy coś takiego, gdzieś tam trafiłem jakimś studem, nie wiadomo czemu e, tam była osoba y, która robi takie figurki, robi customy, y, luksus y, dzisiaj on właściwie już nie chodzi w tym biznesie ale on mnie jakoś tak zainspirował do tego, jak po prostu widziałem jak to robi no to kiedyś sobie pomyślałem czemu nie. Miałem jakieś farbki jeszcze ze starych bitewniaków w Władcy pierścieni, które wychodziły do kiosków. I sobie postanowiłem pomalować jakiegoś tam komandora Kobre, którego miałem filmowego. A że w 3 1 komandor kobra wyglądał jak. nie wiadomo co, tylko sobie przemalowałem tam na niebiesko srebrno, znacząc, że nie jest taki brzydki. No i tak to się zaczęło. W sumie. Czyli zacząłeś od przemalowywania tylko. Tak, od zwykłego przemalowania. No, w tamtych czasach, zresztą jak nie wiedziałem z bardzo jak się obchodzić z figurkami, no to e, nie miałem ich też do w domu. I wydawało mi się, że nie, jak taką wezmę pod wodę, czy, czy ją trochę przemyję, to że zaraz coś nam odpadnie, farba zejdzie, coś tam się stanie. No, Dzisiaj jestem na tyle świadom, że wiem, że jak chcę czymś rzucić, to teoretycznie mogę czymś rzucić i nic się nie powinno stać. Chyba, że jest to jedna z tych bardziej łamliwych figurek. No hmm, ale generalnie to co robię polega na tym, że sobie po prostu przychodzi mi do głowy co zrobić a przychodzi mi tych pomysłów z reguły dużo jak mam po prostu chwilę wolnego i sobie myślę hmm, na przykład Wolverina zrobiłbym sobie z tego, tego, tego, Tu bym sobie tą figurkę zresztą mam tutaj pomoce wizualne w, w, w podcaście niestety ich nie zobaczycie, no bo nie ma tutaj żadnego obrazu ale na fanpage'u zobaczycie ale będzie jakieś zdjęcie na facebooku no i sobie właśnie mogę po prostu, że sobie, si sobie siądę bo myślę, mam ochotę zrobić nowego Wolverina, ponieważ Wolverinów wychodzi na to, że od kilku lat sobie robię jednego na rok. Mam takich czterech zrobionych. Musisz zrobić takiego, jak Tartakowski narysował stary, to będzie najlepsze. No, musiał, to musiał całego wyrzeźbić. No ale na przykład przy moim ostatnim Wolverinie, takim, do którego sobie wymyśliłem kostium, po prostu, bo miałem ochotę, to mi najwięcej zajęło czasu, tak naprawdę. Dojście do wniosku, jak bym chciał, żeby on wyglądał, bo w żeby był brązowy, ponieważ lubię wolwerina w brązowym kostiumie, ja chciałem, żeby był trochę inny. Wyszedł mi taki brązowo-czarny no i po prostu sobie wiecie, siedzę i jak nic nie robię, albo coś robię i zajmuję się czymś innym, no to sobie myślę tak, zrobię sobie figurkę, mam w domu powiedzmy, klatę z diukanukem od Neki dobra, no to wykorzystam, bo już miałem jednego valoryna takiego, właściwie dwóch wychodzi bardzo fajnie. Mam głowę, którą dla mnie ktoś wyrzeźbił w masce mmm, także zrobię sobie z niej odlew i będę miał głowę na nową figurkę. Nie mam niestety tych rąk, których używałem ostatnio, a tamte były fajne, ale figurka od nich jest bardzo droga. Więc wykorzystam to, co mam i na przykład wziąłem tutaj ręce z, z, z obojętnie której figurki od Neki ze Street Fighter'a 4. No i mówię, dobra, no te ręce na szczęście bardzo łatwo wchodzą w ten tors, także super. Um, największym problemem na przykład tutaj okazały się nogi. Znaczy, w pewnym sensie, no bo na szczęście akurat te nogi, które mam tutaj, to miałem w szufladzie także sobie je zdjąłem. A z kogo są Nogi tutaj z kroczem i z kolanami i tutaj częściowo nad butami są od e, zapaśnika Ezekiel Jackson się, się nazywa taki czarny, duży mm. od niego. Chciałem z niego kiedyś zrobić luka Cage'a, ale w końcu mi się nie chciało także wykorzystałem go sobie tutaj, jego nogi bardzo fajnie mi tutaj pasują są mega wielkie, takie umięśnione w końcu przy tym Wolverine doszedłem wniosku, że wykorzystam takie nakładki na buty z, z nie, tak, to Wolverine South of M, także dosyć stara figurka Toybizu. Od lat chciałem ich gdzieś użyć, doszedłem wniosku, że w końcu wezmę tutaj, bo mi się to po prostu podoba. Miałem jakieś tam buty, buty sobie dodałem i fajnie jest jak z reguły figurki po prostu się łączą, jak części sobie zdejmuję Trzeba to rozgrzać, jak są z miękkiego, fajnego plastiku, z PCV, z PVC to wystarczy je rozgrać Tam najlepiej w gorącej po prostu wrzucić na minutę, dwie powyjmować tam wszystkie piny złączyć jak wszystko działa, jest super, jak trzeba się z tym pobawić to z reguły też jest to dla mnie coś fajnego Kiedyś najbardziej mi się podobało w tym wszystkim tylko malowanie. Składanie to była dla mnie strasznie denerwująca robota. Dzisiaj akurat sobie po prostu lubię posiedzieć, coś złożyć, później to na przykład leży przez dłuższy czas niepomalowane. Ale się składam, bo mam po prostu kaprys. Um. Ale miałeś też um, jak, jakby fa fazy tego, co mówiłeś, bo mówiłeś, że zaczynałeś od malowania, mm -hmm. e, później doszło składanie i tak dalej, a też stoi przed nami e, Optimus, którego customowałeś mm -hmm. i jemu już lutowałeś diody w e, głowie. Tak, znaczy właściwie te diody to wlutowała moja dziewczyna, ponieważ jej to wyszło lepiej. Ale, są. Ale, ta, ale ale tak, to, to no jest jakby kolejna, kolejna partia, znaczy kolejna jakby część rozwoju. Pamiętam, tak, że. Bo ostatnio doszedłem do wniosku, że. Na przykład, bo jest rzecz, której nie potrafię, czyli np. rzeźbienie. Ale staram się od pewnego czasu przekonywać siebie, żebym to robił, żebym się w końcu może nauczył. Nie za bardzo mi wychodzi. Ale niedawno doszedłem do wniosku, że. Mam to w dupie. Muszę zacząć robić coś nowego, no bo bez tego no będę zawsze robił takie same figurki, mhm. więc biorąc tego Optimusa z półki e, chodzi o Optimusa Masterpiece 10 mm. także dosyć fajną figurkę wzorowaną na G1 e, na serial animowanym, no to jest akurat e, dla mnie Transformersy tak najlepiej wyglądają mm. i to nawet nie jest sentyment, co po prostu najbardziej mi się podobają w takiej formie mhm. e, i tego Optimusa postanowiłem przemalować, postanowiłem mu dać świecące oczy, no bo czemu nie mm. z no w końcu jest robotą. no właśnie, z tym było akurat mega zabawy w sensie negatywnym ponieważ bardzo trudno mi bo nie chciałem mu dawać tylko jednej diody do głowy ponieważ dając jedną trzeba ją dać na środku powiedzmy i wtedy żadne z tych oczu nie świeci tak, jak, tak ładnie jak powinno, nie widać za nim tego białego punktu mhm. um, dlatego daję mu dwie dwie diody za cholerę nie chciały tam wejść ale jakimś cudem udało mi się zrobić udało nam się zrobić te luty tak i poukładać ogólnie wszystkie kable w środku że weszły tam po prostu idealnie co do milimetra i nie da się tam już nic więcej włożyć także z tego jestem mega dumny on ma z tyłu taki fajny placaczek, w plecaku ukryłem baterię, bateria działa wczoraj mu założyłem w końcu y, oczy do głowy y, żeby trochę... a, żeby stłumić ten rozbłysk tak, bo, bo diody same świecące strasznie waliły po oczach no teraz mega wygląda y -y. i teraz mu właśnie włożyłem y, kawałki gorącego, znaczy kleju z, y, do tego, do pistoletu rozgrywanego. Y -y. włożyłem mu do oczu, no i wygląda nawet fajnie, oczka sobie świecą na niebiesko i są dwie diody, także jest spoko cały obw obwód musiałem tam zamontować y, żeby było fajnie, no i przy okazji Optimus jest pomalowany, jest zainspirowany um, grą ostatnią, Transformers Devastation Aha. większość tego cieniowania próbowałem zdjąć z tej gry, niestety w grze jest trochę inaczej niż się spodziewałem, że większość postaci um, znaczy nie, że większość cieniowania na postaciach nie jest jako stała tekstura tylko jest zależna od kątu ułożenia kamery, więc troszkę trudno mi to było przekazać ale jakoś tam wyszło też mega oczywiście... spoko wygląda, też zdjęcie oczywiście będzie mhm. też się oczywiście zainspirowałem w tym celu, inni ludzie robią w internecie bo akurat malowanie takie jest dosyć powszechne, ale nie robi się tego bardzo dużo mhm. mm, no i od razu muszę powiedzieć że ja tą figurkę męczę od miesiąca i dosłownie ją męczę, bo nie sprawia mi to aż tak dużej radości jak myślałem Mhm. znaczy właściwie obawiałem się od samego początku, że to malowanie to co tutaj wygląda na skomplikowane, co prawda ale to jest najłatwiejsza rzecz jaką w życiu malowałem, bo to jest jak robić kolorowankę po prostu, mhm. robisz sobie bazę z czerwonego później na przykład dodajesz troszkę tego różowego tego troszkę innego i nie musisz się bawić o to, żeby te kolory były ładnie połączone bo chodzi właśnie o ten kontrast pomiędzy nimi żeby to wszystko było jak w grze bądź w serialu bardzo różne od siebie żeby dawało ten efekt. No i to wszystko później trzeba wykończyć tak jak tutaj akurat użyłem czarnego markera takiego takiej firmy japońskiej. Nie, nie, nie, jest, nie jestem z niego zadowolony w 100%, ale pokryłem go później werniksem bezbarwnym tak, żeby to wszystko nie schodziło. No i w sumie tyle, muszę go tylko dokończyć jeszcze tam w niektórych miejscach po prostu poprawić malowanie i będzie generalnie skończony i, i, no i tyle. I do później pogonię. Tak, no, no wygląda na, naprawdę bardzo dobrze ten Optimus, e, a taka figurka, którą najlepiej, naj, naj, najwięcej radości e, ci, ci sprawiła, jak ją skończyłeś. To mm, no, na przykład ten Batman, który tutaj mam. On jest strasznie prosty, e, wygląda strasznie prosto, ale on też e, uosabia w sobie to, co ja uważam za idealne malowanie, że się tak nieskromnie wyraży, po prostu To jest akurat... Mm, no, Batmana nie da się tak naprawdę sknocić. ma być czarny i ma być czary ale można go można go zrobić um, można, znaczy można po prostu pomalować figurkę na szaro pomalować na czarno i tak zostawić i będzie wyglądała płasko ponieważ takie figurki w tej skali i jeszcze mniejsze i zresztą i jeszcze większe um, one nie łapią tak dobrze światła jak łapiemy my choćby y, w naszym rozmiarze ludzie jak y, na naszych koszulkach, na wszystkich fałdach y, można mieć tak jak Andrzej dzisiaj, żółtą koszulkę ale wszystkie fałdy na niej i zagięcia, tam się nagle robi cień który w koszulce nadaje troszkę inny odcień i to trzeba własne, to trzeba już pędzlem na własną odpowiedzialność, że się tak wyrażę, uzyskać na figurce, to trzeba już dodawać takie rzeczy, i na tym Batmanie ja akurat uważam, że to jest to on i czerwony Hulk, którego kiedyś pomalowałem uważam, że to są najładniejsze figurki, jakie pomalowałem, znaczy najładniej pomalowane przez mnie figurki ponieważ na nich to cieniowanie jest tak delikatne. Uh -huh. I delikatne w takim sensie, że właśnie jak na. Choćby. No Optimus tutaj akurat nie jest najlepszym e, przykładem, ale dużo takich małych modeli dobitewniaków jest malowane z wielkim kontrastem. Uh -huh. Czyli, że na przykład mając czarną pelerynę, robi się na nich mm, taką bardzo jasną, e, powiedzmy, szarą e, cieniowanie, i dodaje się do tego jeszcze białe elementy. Żeby to było widać taki uh -huh. bardzo, bardzo rzucający się kontrastowy w oczy cień. A moim zdaniem na takich większych figurkach najlepiej wygląda cieniowanie, które jest strasznie subtelne. I na Batmanie na przykład ja no, zawsze jak, jak coś cieniuję, moja, moja, moje zdanie jest takie, że trzeba użyć przynajmniej trzech różnych odcieni. Na Batmanie bardzo możliwe, że użyłem nie wiem 5, sześciu. i chodzi o odcienie, które bardzo bardzo delikatnie się od siebie różnią, żeby te cienie były za um, pokazane. Ale żeby one nie rzucały się na że rzut, rzut oka dosłownie, nie wpadały w oko. Ja często tak mam właśnie, jak patrzyłem na niego na półkę, na półce stojącego, to prostu zastanawiałem się, sam się zastanawiałem po prostu, czy on jest w tym miejscu, na przykład pod prawym cyckiem, jest tam pocieniowany, czy nie jest. I wtedy uważam, że uzyskuje sukces w malowaniu, ponieważ kiedy potrafię sam siebie oszukać tym, że tam nie ma cienia, ale tak naprawdę zrobiłem. A widać go, ale nie widać e, tak o, oczywiście wtedy uważam, że akurat figurka jest najlepiej pomalowana, jak mogłem to zrobić no i przy okazji na, przykład na nim czarnych elementów nie cieniowałem, ponieważ chciałem, żeby to była czarna zbroja i jedynie e, maska, rękawice, buty to wszystko jest po prostu błyszczące w kontraście do peleryny, która jest matowa mm -hmm. A ile mniej więcej znaczy y, y, złe pytanie A czy z twoich prac, bo były też wystawione na stoisku mm -hmm. Atom komiks w Łodzi, w Łodzi tam z Nowym Jorkiem ci wypaliło wtedy? Co cię Co prosili o custom jacyś? A Tak, zdarzyło mi się zrobić figurkę do wchodzącego komiksu. Komiks nazywał się chyba Elasticator. Zrobiłem, no akurat z tej figurki kompletnie nie byłem zadowolony, ale niestety zrobiłem ją tak, jak chciał po prostu klient. Mhm. To, to, to akurat tak się zdarza, no. czasami ktoś mi powie, ma jakąś swoją własną wizję i wtedy pracuje mi się najgorzej po prostu, bo on chce, żeby ona wyglądała dokładnie tak użyć np. części, które mi się nie podobają, czy, czy czegoś tam no i figurka wyszła, jak wyszła, nie jestem z niej kompletnie zadowolony, chętnie zrobiłbym im nawet za darmo jeszcze jedną mhm. proszę, prostu, żeby tamtą mogli wyrzucić do kosza. Okay. A tak a, a propos tego Batmana, o którym wspomniałeś wcześniej, ta peleryna jest z czego wykonana? Z innego Batmana jest zdjęta. To jest pereżna, ona jest z PVC, z plastiku. Mhm. Mm. A czy, czy, czy, Oli, ty, czy ty sam wyrabiasz jakieś części? Mm, czy zdarzy, właściwie nie. zdarzyło ci się coś takiego? Mnie właściwie nie, właśnie tak jak mówię, no ja nie za bardzo umiem rzeźbić. Staram się teraz, naprawdę będę, będę się starał wprowadzać te do moich filmów więcej. Są ludzie naprawdę bardzo zdolni o wiele zdolni się mnie, którzy potrafią sobie wyrzeźbić choćby głowę od zera czy cokolwiek. I no, takim naprawdę należą się wszelkie propsy, jakie zyskują. No, mnie to się nie zdarza. Wątpię, że mi się kiedykolwiek zdarzyłoby rzeźbić głowę od zera, y, szczególnie że taką realistyczną. Ale zobaczymy. No, na pewno będę się starał więcej właśnie różnych jakichś tam paneli zbroi coś takiego y, dodawać sam. Ale też coś szyłeś, prawda? Do, do niektórych no, Ostatnio szyłem spodnie y, do figurki, których sobie jeszcze nikomu nie pokazują, oprócz tobie. Także nie będę o niej na razie nic więcej mówił, może do końca roku ją skończę, ponieważ teraz e, kupiłem sobie aerograf jakiś czas temu. E, wydaje mi się, że do końca roku również, biorąc pod uwagę że mam akurat rodzinę, niedługo powinienem dostać e, kompresor i kilka innych rzeczy da, do aerografu. Także powinienem móc e, zacząć się tym bawić i może do końca roku jedną figurkę tam sobie pomaluję w taki sposób, bo na razie maluję ręcznie wszystko. Mhm. Jakieś plany? Masz na kilka figurek do przodu, czy prostu... no Ja z reguły mam tak, że po prostu leży Eee, znaczy ostatnio sobie zacząłem wyjmować z pudełek na biurko, po prostu pokładę, żeby o nich pamiętać ale z reguły mam właśnie kilka figurek takich, tak jak mówiłem, że mam pomysł zrobić sobie coś mm, np. Taskmastera no to spoko mam na niego pomysł, robiłem go ostatnio w sierpniu, doszedłem do wniosku, że nie podoba mi się to w, którym, w, w, w strona, w którą idę i na razie on leży sobie w, w pudełku na długopisy i czeka tak, czeka, no mam sporo takich figurek, mam nawet sporo takich, które zacząłem jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dawno temu lata dosłownie i też z nich nigdy nie wychodzi no, zależy po prostu co mnie aktualnie zainspiruje, do czego mam ochotę sobie wsiąść i do czego mam części tak naprawdę a czym się najczęściej inspirujesz? to są komiksy? czy mm, sam no, często wymyślasz stroje? strzelam, że najwięcej ogólnie moich figurek pochodzi z komiksów Marvela mm. i o ile na początku częściej yy, robiłem tak, że po prostu wymyślałem sobie kostium to teraz bardziej trzymam się komiksów, ale mm, to też zależy, bo na początku po prostu miałem mniejszy zasób gotówki, części, także musiałem polegać na tym co miałem przy szufladzie dosłownie dzisiaj, kiedy mogę sobie po prostu kupić odpowiednią figurkę, odpowiednią część, e, jaką chcę żeby mi pasowała, no to mm, mogę się trzymać dosłownie tego tak, co jest w komiksie na przykład przy tym wolverinie brązowym, którego tutaj mam, no to kostium sobie wymyśliłem sam, przy moim poprzednim żółto-niebieskim wolverinie generalnie przeleciałem masę komiksów, żeby zobaczyć jakąś esencję tego koslimo, który chciałem zrobić, żeby mieć główną inspirację. Ostatni właściwie dwóch Deadpool, których zrobiłem, oni byli praktycznie w 100% wzorowani na jednym zeszycie komiksu. Mhm. A to tak, bardzo różnie. Coś takiego, jak wiesz, w komiksach jest łatwo uzyskać, ale w sumie realistycznie jest dość głupie, jak powiedzmy Tim Seydley jak rysował Batmana, który zbiegał po, ruchu, po kręconych schodach i peleryna mm -hmm. była na górze, a Batman na dole. E, takie coś też planujesz kiedyś? Z pianki? Nie wiem. Kurczę, no w sumie nie wiem. Ja z reguły robię akurat takie bardziej realistyczne rzeczy. Tak myślę, bo... e, stylizowane figurki nie za bardzo mi się podobają. Po mm -hmm. prostu lubię jak one do siebie wszystkie mniej więcej swoim stylem. Ale Czyli... też pamiętam, że kiedyś zrobiłeś bardzo fajnego e, cyklopa. Czarno-białego. czarno, -białego. czarno -białego, no, no. no to fakt tak kiedyś zrobiłem, nic z tego dalej nie wyszło ale może kiedyś ja. pomaluję bo to akurat malowanie to nie robię. była wersja finalna nie nie, on po prostu był pomalowany w czerni i bieli tak jak te statuetki Batman Black and White mhm. ja po prostu pomyślałem, tak jest, że zostawiłeś czarno biały, ale jeszcze planowałeś go jakoś domalować i, i nie, nie, nie nie, planowałem żeby sobie zrobić może jeszcze więcej X-menów po prostu w takim stylu, ale Aha. to zarzuciłem, może kiedyś do tego wrócę może zrobię co innego Hmm, no. a o, jeśli chodzi o, o twoich klientów to raczej jest to za zagranica, czy raczej Polska? raczej zagranica ja też klientów dużo nie mam tak naprawdę większość tej pracy, którą ja robię nie znaczy większość pracy dla klientów którą ja robię nie sprawia mi jakiegoś mega wielkiego zachwytu właśnie przez to, że oni mają swoją własną wizję która często odbiega od tego co ja bym chciał dlatego ile wcześniej robiłem jeszcze figurki w skali Marvel Legends czyli tam w sześciu celach, tak dzisiaj staram się praktycznie ekskluzywnie trzymać w siedmiu, ewentualnie większych figurkach tak jak Optimus na siedmiocalowe figurki szczególnie komiksowy rynek jest o wiele mniejszy większość ludzi jednak zbiera Marvel Legends czy tam serie pokrewne, choćby DC Icons które teraz wychodzą no i chcą postać, która będzie pasowała do tamtych a w sześciucalowych figurkach jest osób, które wiesz, je robią jest po prostu masa, masz dziesiątki tysięcy. Natomiast w tym co ja robię jest mniej, no mniejsze jest też zainteresowanie. Ludzie się zależają oczywiście. Często są to po prostu zapytania, wiesz, dostanie gość wycenę mniej więcej, no to okej, okay, to się pogadamy i nic z tego nie wychodzi. Tak samo jak w Łodzi niestety. Myślałem, że po Łodzi sporo cokolwiek się pojawi, bo ludzi było zainteresowanych sporo naprawdę. Nie tylko dzieciaków, ale takich e, no, dorosłych, dorosłych, do, dorosłych ludzi, <głos> takich tatuśków, którzy po prostu chcieli ze mną pogadać, wiesz, byli zainteresowani. Myślałem, że coś z tego będzie. Niestety nie mam żadnego odzewu po Łodzi. No, oprócz tego, że odezwała się do mnie z powrotem jedna osoba, z którą zarzuciłem trochę kontakt z własnej winy, właściwie, mm, ponieważ chciał ode mnie Lobo, który nie za bardzo mi leżał. Ale ostatnio go przekonywałem, że możemy go zrobić tak, jak, jak ja bym chciał i może coś z tego będzie także zobaczymy. W Polsce też się ogólnie nie zdarzają ludzie. Mam jednego takiego klienta, który jest właściwie teraz moim znajomym, dla którego zrobiłem dwie figurki. No i tyle. W sumie Starza się. Ale to, się Jak widzisz rozwój powiedzmy tego rynku figurkowego, w Stanach chyba też jest trochę inaczej dostać figurki. Nie Uf. idziesz do zabawkowego, kupujesz figurki. W, Stan a... w Stanach idziesz do Walmarta albo do czegokolwiek i masz ścianę figurek. W Polsce idziesz do o nie masz nic, idziesz do to zaraz zaraz nie masz nic, ewentualnie masz figurki, które są mega drogie. Także ja zaopatruję się za granicą. No ewentualnie oczywiście jakieś tam figurki typu neka czy coś takiego, co można łatwo dostać w Polsce faktycznie. Bo to, to jest akurat dosyć zabawne, że w, w Stanach najbardziej popularne są figurki w typie Marvel Legends. Mhm. W Polsce no, natomiast najbardziej popularne figurki są właśnie w stylu neki, czyli filmowe z gier, a siedmiocelowe mhm. Także, także tego no. fajnie, że można i łatwo dostać, więc mogę sobie w razie czego dzisiaj pomyśleć, co chcę kupić, kupić i jutro będę to miał. Okej. Okay. Dobrze, no to e, na pewno do Twojej strony, bo masz, masz stronę, tak? E, na, Aha, mam, na, na, na, na, Facebooku. na Facebooku mam stronę e, Shinigami Customs po prostu. Tak, na pewno podlinkujemy. No i jeszcze na, mam tego kanału na YouTube, także. Też podziękujemy. Tak, również też się tak, nazywa, żeby, tak żebyście nie? mogli sobie e, sprawdzić. Będziemy też wrzucać zdjęcia, które tutaj porobiliśmy. E, Optimus jest naprawdę mega. E, no i co? I na dziś chyba już będzie tyle. Tak, życzymy powodzenia w Wyszło. dalszej drodze. W, wyszedł no, dzięki. nam dzięki Tobie dość długi odcinek, jak, jak na nas. E, więc... By, było fajnie, było o czym porozmawiać. Zazwyczaj szybciej kończymy. Hmm. Tak, tak. <śmiech> <śmiech> Myślę, że na pewno jeszcze cię zaprosimy tutaj w przyszłości, jeśli będziesz chciał. No, jak będzie trzeba pomocy, to tak. nie. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Wyświetlimy sygnał na niebie. <śmiech> tak. hmm, i... I co, widzimy się, tak. słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki, i do usłyszenia. Cześć. Dzięki.